Kontyrektywny podcast sportowy. Ale jak to mawiał dziadek Jacek, raz na wózku, raz pod wózkiem. <głos> raz, dwa, trzy. O, mnie słychać znakomicie, a was? Mnie na pewno też. Raz, dwa, trzy, cztery. No, Żyleta. Okno zamykać? Zamykać, zamykać. Tak, zamykamy. Nie, nie, nie. Może będzie słychać śpiew kibiców idących na mecz. Już poszli. Już Ju Są na stadionie. To który to odcinek? 151. To już nie masz, można powiedzieć, jak 150. Zależy <grym> czego? Nie tak się mówi czasami. Nie? Mówi się albo jak bum, cyk, cyk, albo jak 150. Raz, dwa, trzy. 1500, 1900. O, na przykład też. Albo 102. To już się wszystko 100. nagrywa. To się już nudne staje. Musimy wymyślić łapki do na nas nową, nową Ale formułę. na przykład możesz swobodnie przecież wyciąć. Masz nad tym pełną władzę. No. <grym> 152 odcinek Pierwszy. Pierwszy, 151 odcinek. Sobie, a to nagrajmy 151 taki króciutki i od razu przejdźmy do 152. Albo nagrajmy teraz 152, a 151 nagramy jak redaktor Magdziasz przyjdzie na podcast. Ten, który zresztą ten podcast umówił to. dzisiaj o tej godzinie. Umówił podcast, godzinę, bo innej nie mógł. My się zerwaliśmy na podcast. Skoro świt. Ponieważ on może. Piątek to, to, 17. Tu obok nas. Tak, 30. Jest właśnie. Założył czapkę niewitkie. A nawet 49. To są ma, ma bambosze niewitki. A następnie pół godziny przed podcastem zadzwonił, że go z pracy nie wypuszczą. No bo to jest tak, bo to jest tak, że jak ciebie nie widać, to znaczy... Jednoczy... Jak, jak cię widzą, tak cię piszą. Jak cię widzą, A jego tak nie widać słyszą. w tej pracy, więc mogłoby... Nie widać i, i nie tak. słychać. I nie słychać, więc no. nic by nie stracił. To tak samo jak i u nas. Też go nie widać i nie słychać. jak w ogóle nie ma. Nic by transmisja telewizyjna A nie jest straciła. jest na Facebooku? Z obecności jest. lub nieobecności jest. Ale wiesz na Facebooku są konta te fajkowe, fałszywe i różne podszywają podszywających się. Ja też mogę ci założyć konto. Fuck you. <głos> w związku z tym, jak wszyscy się zorientowali, <głos> drodzy słuchacze, po pierwsze redaktor Gaweł nie posiada konta na Facebooku, a po drugie redaktor Macierz jest nieobecny, nieusprawiedliwiony. Podkreślam Zapłacił nie. zapłaci mowną karę. Natomiast nie wiem... powiedziemy wszyscy na urlop. Nie wiem, czy wiecie bo się właśnie dowiedziałem wczoraj albo przedwczoraj, oglądając telewizję jedną, taką fajną. Był program z Morganem Freemanem, który... Aktor. Tak, aktor. Nie koszykarz. Amerykański. No, wygląda jak, trochę jak yy, Walt Chamberlain koszykasz, tylko niższy jest. No niższy jest, tak, ale ma, ma, ma coś faktycznie z Chamberlainem. No. no i on tam w tym programie o, oświadczył Siem. swoim głębokim głosem, że wszechświat ma kształt... 12 ścianu foremnego, czyli w zasadzie przypomina piłkę nożną. Mm. A, a, a jest fanem sokera? Wszechświat. <śmiech> Nie, Morgan, Aż skąd man? on to sprawdził? Nie, Kazalim miał to na liście dialogowej i to powiedział. <śmiech> uh -huh. Takie teorie są naukowe. Że świat jest w takim kształcie? Tylko tak. że piłka ma od 12 Nie, do świat tylko wszechświat. wszechświat. Ale piłka ma od 12 do 16 paneli w tej chwili. Się. No to od dwunastu Tak, to się sprawdza. No i jest a, teoria, bo... cała teoria przecież światów równoległych. No a po za tym, poza tym, no jak piłki położysz obok siebie, to rzeczywiście. <śmiech> to tak... Wszechświatów. Nigdy nic nie wiadomo, okazuje się, że piłka nożna jest grą naprawdę uniwersalną. Wszechświatową. Tak. nie Oglądając ostatnio Ligę Mistrzów, zastanawiałem się nad, nad fascynacją tego, tego urządzenia, jakim jest piłka nożna. Jak to fascynacją tego urządzenia. Znaczy, wiesz, patrzyłem na ten mecz, bo akurat mecz Ligi Mistrzów Chelsea i tak Patrząc na tych biegających zawodników i kopiących tą piłkę, ja mówię, czemu? Co, czemu ludzie to oglądają? Tak, i czemu ja to tak lubię? Dlatego, Przecież... że. Znaczy, ty, bo, ty to lubisz, per analogiam. Sam robiłeś, więc wiesz na czym polega. A ponieważ wszyscy to robią w dzieciństwie, to później wydaje im się, że ci, którzy A są. Potem w dorosłości są... robią inne rzeczy i też je lubią. je lubią. I to jest tak, że wiesz. Jest... No, po prostu wydaje ci się, że są jakby przedłużeniem twoje, tego, co ty robiłeś w dzieciństwie, albo jeszcze całkiem nie tak dawno temu. Na też, boisku. też jakby się sprawdziło. Generalnie to jest tak, że jeżeli oddajesz strzał z 20 metrów i wpada pod poprzeczkę, no to wiesz, co czuje podobnie taki zawodnik. Poza tym byś set, też bym dał tak radę. Potem się okazuje, że jak wychodzisz na boisko, to już. Nie, nie no, Czasem nie na rabę weszła. No. No, no tak, właśnie o to chodzi. Że... A czy większość śmiertelników potem łapie się na tym, że ma problem, żeby dokopać piłkę do bramki. To jest dopiero z 20 tak. metrów. Tak A, jak tak. dochodzą, no, znaczy akurat nie redaktor Gaweł, bo widziałem, jakie redaktor Gaweł ma, i tu, że jest słowa, którego redaktor Gaweł nie lubi przyjebanie. Nie. nie. No, ale generalnie, generalnie, generalnie rzecz biorąc, nie, bo, bo chodzi mi o to, że jak się, tak to za, zastanawiałem, jak się nad tym zastanawiałem, oglądając ten mecz, to nawet przez moment miałem wrażenie, że w zasadzie jest to nudne widowisko i nie będę cytował podbamy o słownictwo, ale że jest to strata czasu. No bo w większości wypadków oglądanie piłki nożnej to jest strata czasu. Ale potem szybko znowu jednak okazało się, że nie. No i właśnie na tym polega cały problem z Amerykanami, którzy siadają nieprzyzwyczajeni do piłki nożnej. W dzieciństwie zwykle w nią nie grali patrzą jak ci kolesie biegają po tym boisku, jak się męczą, piłka w jedną stronę, piłka w drugą, 32 minuta, 0-0, ktoś się przewrócił, wszyscy nad nim stoją, sędzia gwiżdży, ludzie gwiżdżą i tupią, potem znowu biegają w jedną stronę, w drugą, a potem schodzą na przerwę i po przerwie to samo i ktoś taki, kto jest przyzwyczajony do koszykówki albo do futbolu amerykańskiego, w którym generalnie, który jest jak partia szachów i tam się cały czas coś dzieje, co kilka tam minut czy tam sekund przerwa i popularności to, to jest... W Piłki ręcznej, która wydaje mi się być ale idealnym sportem ręcznej, z Amerykanów. ale w piłce ręcznej no Piłka ręczna jest najbardziej widowiskową z dyscyplin no. zespołowych, moim zdaniem. Po prostu ja chciał... najbardziej atemistyczną złapać kamień w ręku i rzucić w przeciwnika. Albo kopnąć kamień nogą, no to też. To boli. <laughs> no <laughs> właśnie. No. Przeciwnika Ta... i twoją nogę. <laughs> Natomiast chciałbym pociągnąć tą historię z piłką nożną, bo to nie o to chodzi, że w piłce nożnej tego nie ma, tylko to jest głębiej ukryte. To znaczy tam jest i ustawienie taktyczne, i wszystko róż, jest. Tak, i wszystko, i, i walka, i głowa, i, i potrafi być masa emocji. Tak? No momencie, zdecydowanie kiedy... więcej niż na przykład w meczu koszykówki, Oczywiście, który po tak, którym... dwóch kwartach jest rozstrzygnięty. Z, z, z, w, w, często no, no bywa bardzo różnie. No, bywa różnie, ale tych meczów, które kończą się dogrywkami albo kończą się wiesz, z, zwycięstwem, w, z, równo z ostatnią Syreną to jest raczej 5%, a nie 80%. Że tak powiem, górnolotnie piłka nożna bardziej przypomina życie niż koszykówka. O, ciekawe. Masz kilka szans tylko. No, albo tak jak bramkarz, bramkarz Manchesteru no, City w wczorajszym meczu, bramkarz Hart, masz jedną szansę wręcz w całym meczu w, i to w doliczotnym czasie. I okazuje się, że naprzeciwko ciebie twój, ja, ja twój się bałem, że on zawału dostanie po tym strzale. No, tak wygląda. obaj, obaj wyglądali marnie obaj bramkarze. Także... Myślę, no, tak że to tak, ich sporo się... zdrowia kosztowało. No wiesz, no to, to jest tak, taki sport jest dla, dla zdrowych ludzi. Albo dla chorych. Dobrze, słuchajcie, tak, to słowo. W, wydaje mi się, że teorii już wystarczy. Przejdźmy do omawiania poszczególnych wydarzeń sportowych. Tak, bo za, za chwilę się zaczyna wydarzenie, no, ale to o tym powiemy pewnie. Wydarzenie to tak, zaraz, no, zaraz, zaraz 1500 kibiców Polonii poszło przez miasto śpiewem na ustach, na Łazienkowską. No tak, bo nagrywamy w piątek, jak już mówiłem, 17.45, teraz już 56 i generalnie jesteśmy przed derby Warszawy. Tak, i co, co ciekawe, 31 tysięcy zostało sprzedanych biletów na ten mecz, czyli jest komplet na Łazienkowskiej chyba po raz pierwszy w ogóle ever. No i chyba się pożegnamy, jeżeli nie pójdzie Polonii z trenerem, myślę, Zielinskim. Byłem na meczu Polonii z Jagielonią i śmiem twierdzić, że trener Hajto tak zwany trener, tak zwany hajto. Właśnie miałem takie wrażenie, że on może nie jest tak zwany hajto, ale że jest tak zwany trener. On, jeżeli jeszcze będzie raz komentował Przez pracę jakiegokolwiek szkoleniowca, czy z przeszłości, czy z przyszłości, czy z teraźniejszości, to najpierw powinien stanąć, popatrzeć, co zrobił z drużyną Jagiellonii do tej pory. Zdobył jednego gola. To był gol w meczu z Polonią, Warszawa. Polonia oddała cztery strzały na, w stronę bramki Jagiellonii. Mecz był bardzo słaby, gole piękne. No ale to tak, tak słabej Jeloni, to ja w życiu na oczy nie widziałem. No bo to w ogóle jakiś poraniony pomysł zatrudniać hajtę. Ja nie wiem, kto tam w ogóle myślał na ten temat cokolwiek. No. Czemu to miało służyć? Nie mam pojęcia. No ale wiesz, ale to jest pierwszy człowiek, który omawia strategię i, o, wiesz, i o, na przykład opowiada, jacy to słabi są trenerzy w Polsce. Po czym przychodzi co do czego, Ha, dostał swoją szansę. Nie, no, to, ale wiesz, no to bez, bez, zazwyczaj tak się bywa, że mały piesek najgłośniej szczeka. No. No on jest duży. No, chodzi mi, jeżeli fizyczne. chodzi o jego, um, <laughs> jego umiejętności trenerskie, jak widać. Jak widać, czy tam menadżerskie no, bo, bo raczej natomiast... jest bardziej w stylu menadżerskim niż trenerskim nie no chodzi o to, ja się zastanawiam cały czas znaczy jak, jakby rozumiem zatrudnienie Piotra Świerczewskiego No MKS gra coraz lepiej ale że, że wiesz, LKS i tak dalej, i tak dalej. Ale Gielonia która, która generalnie przez ostatnie dwa sezony grała świetnie i, i cały czas się biła o podstawowe miejsca. Teraz no, też na się będzie biła o podstawowe miejsce żeby się utrzymać. Jest to najbardziej podstawowe. I, nagle, i, nagle, i nagle nie wiadomo skąd pomysł na to, żeby zatrudnić hajtek, który doświadczenia trenerskiego nie wiem, czy jakieś ma. Nie, no nie ma Świerczewski, też nie miał. Ojżyński też miał niewielkie. No ale wiesz, Ojżyński, A, Ojżyński wiesz, miał ale... doświadczenie. Ojżyński znaczy, miał ja, nie... doświadczenie trenerskie. Świerczewski, wielkie, jak mówię, nie broni się przed spadkiem, ja rozumiem, wiesz, zatrudnia się, wiesz, jakiegoś takiego człowieka, no, nie bardzo jest za, kogo zatrudnić innego, być może, ale Jelonia? Nie, wiem, no, pomysł... pomysł I nie mam jakiś... nic przeciwko temu, Wardiole, żeby, też tak, wielkie doświadczenie. Nie, no, ale w momencie, no, ale okej, okay, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ale on był byli piłkarze, byli piłkarze, byli, stawali się trenerami, ale na miłość boską niech oni właśnie nabiorą jakiegokolwiek doświadczenia, niech taki hajto najpierw trenuje nie wiem... Albo najpierw niech cokolwiek no jest, osiągnie. Drugi niech cokolwiek osiągnie, zanim zacznie się wypowiadać. No, nie, to jest normalnie no, zal holenderska, się... gdzie znaczy wypowiada się rodzinę, rodzinę, drużynę młodzieżową, tak? No to Przez tak. sezon dwa, jak PSV, PSV Alkmaar gdziekolwiek. I potem Jeżeli ta drużyna widać, że ma jakiś styl. Nawet nie musi mieć wyników. Ważne, żeby miał jakiś styl, żeby trener miał jakiś pomysł na jej granie i wtedy zazwyczaj ten trener zostaje wtedy rzeczywiście takim trenerem z prawdziwego zdarzenia, Prostaje jakąś drużynę. Nie musi być to od razu Ajax, ale na przykład idzie sobie do e, jakiejś Venlo albo innego Go Ahead Eagles, e, jak Mark Overmars na przykład swego czasu e, tam e, przez chwilę asystentem był, czy... czy... I to, no I to jest jak, jak, jakaś tam droga, no, ale dobrze jest, dobrze jest poprowadzić najpierw jakąś drużynę w walce bez stawki, kiedy wiadomo jak, jak drużyna reaguje na twoje pomysły, pobawić się tymi ustawieniami, wtedy kiedy drużyna rzeczywiście może jakiś mecz przegrać, zremisować, wygrać zobaczyć co się dzieje jak przestawiam sobie zawodnika no wszystkim, z, z formacji do formacji tak? No przede wszystkim popracować z nimi na treningu No przecież to co widzimy na boisku to wszystko się dzieje najpierw na treningu i tak naprawdę żeby zawodnicy zagrali ci to co mają zagrać w, w meczu to najpierw trzeba to z nimi potrenować no to nie jest tak, to oczywiście, że jakieś tam korekty w ustawieniu można zrobić, można kogoś przestawić, wiadomo doświadczenie zawodnicy sobie poradzą z tym ale prawda jest taka, że jak się chce prowadzić drużynę klubową jak się chce zmienić jej styl gry i funkcjonowanie no to trzeba to zacząć od treningu no, to no, nie właśnie. jest niby tak hajto, niby Hajto miał czas, żeby to. Ta Jagiellonia podobno nawet z, zdaniem wielu dziennikarzy wyglądała świetnie w meczach przedsezonowych w sparingach i w ogóle no, potem, to, to... Przyszło do, potem przyszło do, do meczu i okazuje się, że bo Polonia tak naprawdę, bo od tego zaczynaliśmy Polonia grała na razie cztery mecze w tej rundzie przegrała z Bełchatowem Przegrała z Widzewem, czyli drużyny w ogóle grała bardzo słabo w obu meczach. Wygrała z bardzo słabym w tamtym momencie ŁKS-em i wygrała z bardzo słabą Jagiellonią. I to jest wszystko. Także jeżeli dzisiaj Polonia wywiezie z Łazienkowskiej remis, to ja będę bardzo zadowolony. Ja myślę, że, że, że dzisiaj ten Zieliński straci pracę. Znaczy po dzisiejszym meczu. Ma takie wrażenie, że to już jakby... Co ciekawe, w czasie meczu właśnie Jagieloni I przejdzie z Jagielloni Hajto. No, no nie, tak to nie będzie. Ha hajto za dużo, za dużo pomyj wylał na, na, na, Wojciechowskiego. na Wojciechowskiego. Może przyjść tylko po to, żeby go zwolnił tego samego dnia. Bo Wojciechowski jest do tego zdolny. Tak, no... Nie, no kibice bardzo wspierali trenera Zielińskiego, wielokrotnie było skandowane jego nazwisko. No bo ja uważam, nie no, miał... to, bo to był tak czy inaczej, mimo braku wyników, tak naprawdę byłaby to głupota wyrzucać tego trenera z pola. Szczególnie nie? że było widać, że on y, widzi co się dzieje na boisku i na przykład y, y, y, zrobił trzy zmiany i co się okazało z tych zmian? Teodorczyk wchodzi na boisko, gol. Y, Brzyski wchodzi na boisko, gol. Y, no Brzyski dał jedną z najlepszych zmian, jakie ja pamiętam w ogóle przy Konwiktorskiej, bo generalnie brał udział przy dwóch bramkach. No w ogóle odkąd, odkąd trener Zieliński zrobił zmiany właśnie, no to, to, to Polonia zaczęła, zaczęła grać w piłkę, ale ja myślę, że, że na, nawet na tak słabo grającą Legię jak w tej chwili, bo Legia też wcale nie gra dobrze i co, co ciekawe jedyną dobrze chyba grającą drużyną w Polsce w tej chwili oprócz Widzewa, który jak na to co posiada, no, to gra bardzo no. dobrą piłkę No to najlepszy, najlepszą drużyną w Polsce W tej chwili jest o dziwo korona Kielce Bo tak, Śląsk w piłkę nie gra No ruch gra w piłkę jeszcze Ta Legia, ta Legia, wcale, ta Legia wcale w piłkę jakoś rewelacyjnie nie gra I gdyby to była Polonia z jesieni Z października albo przełomu września i października. to byłbym całkiem spokojny o to, że to Polonia ten mecz wygra. Natomiast teraz w ogóle nie jestem spokojny, bo, bo Legia jest w tej chwili po prostu piłkarsko-drużyną lepszą, no ale to się zaraz wszystko sobie nie będziemy teraz opowiadać przed meczem. Właśnie, słuchacze nie będą słuchali tego pomocu, Coś, coś, coś, coś innego może się wydarzy. Słuchacze opowiadać. tak będą słuchali tego pomocu, natomiast dzisiaj miało miejsce losowanie, Ligi Ale A to co najpierw o losowaniu będziemy a, o mówili? A nie o tym, co się wydarzyło przed losowaniem? Nic się nie dzisiaj, co się wydarzyło. No, było kilka meczy. No jeden, jeden, jedno, co mnie zaskoczyło, to to, że Chelsea kilka bez, angielskich bez, bez, bez trenera strzeliła cztery bramki. To mnie, to mnie, mnie akurat Nie zaskoczyło to. To jest tak, jak rozmawialiśmy znaczy, po, po, po, po tym, prawie, że, że to, wygrania, po, po meczu z Napoli wiara w to, że, że, że Chelsea już odpadła. Ja uważam, że mimo wszystko, nawet jak na tamtą grającą Chelsea, to Chelsea, mówię, 2-0 u siebie, Chelsea jest w stanie wydegrać tak naprawdę z prawie każdą drużyną w Europie. Ma na to potencjał tylko, że Chelsea, i ma na to możliwości. Tylko, że Chelsea traci w prawie każdym meczu gola. To prawda, ale, też ale tak czy inaczej... Tak inaczej. Przecież Chelsea miała tak naprawdę więcej szczęścia niż rozumu, bo gdyby Napoli zagrało ze swoją normalną skutecznością, tak jak gra we Włoszech w Lidze, albo tak jak grywało no, do tej brat w Ale ten brak skuteczności to nie wynika też... Nie, nie wynikał na pewno z genialnej postawy Chelsea. Znaczy Chelsea... Chelsea no, z czego e... wynikał? Brak skuteczności. No nie wiem, gorszy dzień mógł mieć Lawecji, albo. No nie wiem. No. To też nie jest tak, bo. Wystarczy. wychodzisz na boisko. Nie, no. To, to i tak w ten Chelsea sposób nie... można by wytłumaczyć w zasadzie każdą porażkę. No Chelsea nie, no nie, no nie każdą. No jeżeli no 7-0 Bayernu Monachium albo 7-1 Barcelony, czym wytłumaczysz? No jedna drużyna jest lepsza, druga jest gorsza. Tutaj Chelsea nie była lepsza aż o tyle, żeby, żeby wywalczyć sobie w tym jednym pojedynku w, w dogrywce, bo, bo w czym była lepsza? No wypuścił starych, starych dziadków, którzy wiedzą o co chodzi. Panowie strzelili po golu, wywalczyli awans, ale ta drużyna na ten awans w dwóch meczu to tak zasłużyła tak samo jak i Napoli. No, tak nie, jak może tak, no, może tak, no. inaczej tak, znaczy, no, to była wyrównana walka, nie, ale to nie, nie, nie znaczy Ja bym tutaj, znaczy, bo pan, panie redaktorze, jest znanym miłośnikiem angielskiej piłki. Bardzo, ja, bardzo ja lubię. Ja nawet napisałem, że cieszę się, że w sumie jedna drużyna angielska jest dalej, żebyśmy mieli jakiś. Żeby, no, inna sprawa, że jak teraz. oni tam teraz mają? Benficę. No z Benficą będzie ciekawy mecz, bo Benfica to jest drużyna, która bardzo, potra bardzo lubi i umie grać z drużynami angielskimi, co udowodniła w ostatnich trzech sezonach, dwukrotnie y, czterech, dwukrotnie eliminując y, Manchester United. Chelsea gra z Benficą? Chelsea gra z Benficą. To jest jedyna pomyłka pana, który podgrzewał kulki. <laughs> <laughs> Dlatego, że gdyby do tej połówki, w której jest y, y, Milan, Barcelona i Chelsea wrzucił Bayern, tak jak powinien, według tego, co chciał pan Platini, bo pan Platini powiedział wręcz, że on chce, żeby w finale spotkał się, spotkał się Barcelona z Realem. W ogóle kuriozalna wypowiedź jak na szefa Federacji Europejskiej, że chce jakiegoś tam finału. Mało, I teraz to... Takie, pierwsza, nie ostatnia w tym świecie. Tego, ty tego typu losowanie, w, w jednej połówce, w jednej połówce znajduje się Chelsea, Milan, Barcelona i Benfica, a w drugiej jest, uwaga, a który gra z Realem i... Ale będą jak... Nie, no nie będzie. No, nie, żadnego, nie, żadnego. Nie, ja nie będzie. Nie będzie, będzie. Ja, ja, ja nie uważam, uważam, że tak naprawdę. Tak ale naprawdę będą naprawdę, tak to, to, to losowanie się bardzo Apelowi należało. Znaczy w sensie takim, hmm. że oni osiągnęli, oni osiągnęli tak. widzę, oni... mistrzów, to co miło Bardzo mogli, małe szanse mieliby, żeby dalej dojść. Żeby dalej... trafili na Bajow przykład hit. na Benfica. Albo wiem. na Marsylię, no, no tak, tu mogliby jeszcze ewentualnie powalczyć. Popatrz, ale mecz z Realem. Z pokazali, że dają radę, więc a Marsylia to nie jest dużo mocniejszy w ze Stryjon. To prawda. Ale kwestia jest tego, że z Realem, grając z Realem czy z Barceloną, nie, no nie kończą niezwykle prestiżowo, dwa, że jeszcze do tego świetnie a, zarobią. A Real, a Real elegancko I świetnie po prostu. zarobią. Real nawet grając rezerwami jest w stanie przejść Apoel. Mało tego, już mogą sobie, Real Madrid już może przygotowywać szczyt formy, bo dalej gra ze zwycięzcą meczu bayern Monachium marsylia Więc będzie trochę trudniej. Ale nie jest to zwycięzca meczu Bayern-Marsylia, to nie jest ani Chelsea, tej, znaczy, ani, może raczej nie, może raczej nie Milan, ani Barcelona. tak? Więc mają naprawdę bardzo prostą drogę do finału. Nie no, to tak tylko... trochę wyglądało, że nie, żeby faktycznie Platini chciał, żeby był Barcelona Real, i nagle ktoś tam tak podgrzewał te kulki, że jednak jest Barcelona ja Real. Ja jeszcze no. tylko wrócę na scenę. Bo Barcelona ma dużo trudniej. Weź no, pod uwagę, Barcelona tak, no. musi pokonać drużynę, która stawiła jej największy opór w tym roku w Lidze Mistrzów, a jak dla mnie to takiego oporu Barcelonie w Lidze Mistrzów, to od półtora roku nikt nie stawił, jak, jak na San Siro Milan, a Milan wyciągnie wnioski z tego, z tego pierwszego dwumeczu. Tam było 2-2 i 3 do dwóch. To Barcelona, ja nie pamiętam, żeby się z kimś tak, z kimś tak grała wyrównane pojedynki. No będzie to ciekawy mecz. No. Do, tego, do tego załóżmy, że Barcelona przechodzi już ten Milan, no to trafia na, na, albo na Chelsea raczej pewnie, albo na Benficę, to też wcale nie są łatwi przeciwnicy. Więc do finału dochodzi uwaga, wykartkowana, rozbita trochę bardziej fizycznie, trochę bardziej zmęczona niż idący tą drogą, a do tego trzy dni przed... Kolejny poema na temat ma, jak to ma... biedna jest Barcelona. No wiesz, no, wolałbym, żeby grali za Poelem i y, potem z Marsylią na przykład. No wiesz, no ale to jest <laughs> losowanie, no. No właśnie, właśnie zastanawiam się, czy to jest losowanie. <śmiech> <O>. <śmiech> no, trochę za, trochę, za, trochę za, za dobrze wyszło. I no, wyszło tak, wyszło, <śmiech> w, w, w, w, wyszło tak. No, ja przeczytałem pierwszy i, i, jaki komentarz, przeczytałem na ten temat, to że Biedna Hiszpania. A jaka Hiszpania? No przed mistrzostwami Europy, że w, bo już od razu postawiono oczywiście, że gra Także, Real Do końca Barceloną. będzie grał Real, Barcelona, ale i, I, to i, przecież wiadomo, i, i, że w, tak, w tak. takich rozgrywkach zawsze drużyny hiszpańskie grają do końca, a przed ostatnimi dużymi imprezami, to zdaje się, Barcelona zazwyczaj dochodzi do finału rozgrywek yy, i jak je wygrywała, to... Ciekaw, to... Ciekawsze, dużo od... odwrotnie zupełnie niż drużyny angielskie. Chcia, chciałem powiedzieć w, tak. Przed wielkimi imprezami drużyny angielskie nie dochodzą do finału. Abstrahując od ilości Anglików na boisku w Chelsea, to to, że jest tylko Chelsea dalej, to wcale Anglikom nie pomoże w czasie Mistrzostw No raczej. Ja prawda. jeszcze chciałem wrócić na sekundę do tej Chelsea, bo wydaje mi się, że słusznie pan, panie redaktorze powiedział, że zespół wygrał bez trenera. To znaczy tych, tych, tych, tych, tych kilku starych dziadków po prostu postanowiło, że udowodni swojemu byłemu trenerowi, że się mylił i po prostu wygrali mecz. Bo oni może i są stare dziadki, ale jeszcze w Mało no, no, tego, no, oni no, na boisku są w stanie swoich kolegów, jeżeli tak. oni się umówią we trzech, we czterech. John Terry, Frank tak. Lampard, Didier Drogba. Każdy z nich zarządza jedną formacją i mają całkiem przyzwoitego bramkarza za plecami. Jeżeli każdy z nich zarząd, będzie zarządzał formacją w taki sposób, w jaki oni są w stanie to sobie ustalić w niedługiej piętnastominutowej rozmowie, bo byłem świadkiem tego typu rzeczy nawet w polskiej lidze, kiedy to Doświadczeni zawodnicy przestawiali taktykę trenerowi, a później te, trener zbierał, zbierał laurki, jak świetnie drużynę ustawił. Yy, I oni są w stanie rzeczywiście taką drużynę poprowadzić po prostu do, do zwycięstwa z takim meczu. Do tego dochodzi po prostu element walki, gdzie wspierana przez, przez cały stadion drużyna jest w stanie z siebie dużo wykrzesać i Chelsea, bo, która gra w lidze przeciętnie i nawet z nowym trenerem Mateo też, też tam cudów nie grają tak? ale, ale wiesz, ale łatwiej jest się drużynie spiąć na pojedyncze mecze, no tak, nawet, tak, niż, nawet niż, z trudnym niż, przeciwnikiem niż, niż, niż grać z, tymi, z, tymi, z tymi nawet... to jest tak, ja, ja rozumiem poprzednich trenerów wątpliwości, jeżeli chodzi o Lamparda, bo rzeczywiście Lampard obniżył swojego ostatnimi czasy, znaczy w Ale, ostatnim sezonie ja, troszeczkę. No, Lamparda nie wolno drażnić. No, wiadomo, wiadomo, <laughs> tak, to prawda, I wiadomo, wiadomo że, że gra trochę gorzej generalnie rzecz biorąc jest to duża charyzma na boisku, więc z tym się trzeba liczyć i generalnie od składu nie ma co go odsuwać. John Terry cały czas jest świetnym obrońcą i tutaj no, traktowanie no i go jako będzie. dziadkiem, jako, ja jako ja mówię, dziadka to jest... Dziadku w sensie najbardziej niezrozumiałą dla mnie rzeczą było odstawianie Didier do Drogba nawet jeżeli znaczy, był bez nie... formy, on robił tyle rzeczy z przodu. No dobra, ale nie widziałeś go na treningach. No Być może jest tak, że biega rzeczywiście wolniej niż pozostali napastnicy. No on biega teraz wolniej. To no. wi było widać nawet w tym no. meczu, że on jest wolniejszy. Niemniej swoim doświadczeniem, swoimi umiejętnościami potrafi się genialnie zachować. Potrafi zrobić miejsce innym zawodnikom. Takim jak Ramirez, który po prostu... No, ale inna, inna wchodził, sprawa, wchodził, ja, wchodził ja, w historia. Ja, ja, ja bym drogbie, ja drogbie, który to co zrobił też w tym meczu, wtedy, kiedy tam elegancko sobie leżał, symulował. O, i, oj, to robią i, wszyscy. To robią wszyscy, ale nie wszyscy rok wcześniej, wypominają symulowanie zawodnikom drużyny przeciwnej w mediach. Mówią fucking disgrace do kamery. No ale jeżeli, to, ale jeżeli... to też robią wszyscy. To nie, to wszyscy, to przepraszam wszyscy, cię, wszyscy. przepraszam cię. Wszyscy mówią, że nie. wszyscy udają, a potem wszyscy udają. Nie, nie, no Taka, nie, nie, nie, jest, taka nie, jest natura nie, piłkarzy, drogba, no. nie. Drogba to jest jaskrawy przykład tego, w jaki sposób potraktował piłkarzy Barcelony w, pierw, w pierwszym meczu 4 lata temu. Inaczej pewnie by było, jakby potraktował tak piłkarzy Realu. Nie, absolutnie. Jeżeli ktoś do kamery mówi fucking disgrace i pisze o tym prasa na całym świecie, a później robi dokładnie coś, tak, dokładnie coś tak, tak, takiego samego, to tym bardziej należy o tym mówić i piętnować tego typu zachowania. Szczególnie, że on jest rzeczywiście trochę, no to jest prosty kmiot Didier Drogba. To jest kawał bydlęcia bez mózgu. I zawsze taki był i, no i przykro mi, no i może on nie rozumie prostych związków przyczynowo-skutkowych i tego, że jeżeli Kali ukraść komuś krowę to dobrze, a jak Kalemu to, to źle, to może to nawet tego nie rozumie. Ja myślę, że jakbyś zapytał piłkarza, co sądzi o zdobywaniu bramek ręką, no to każdy by powiedział, że to jest rzecz najgorsza i, i, i że w ogóle to nie powinno mieć miejsca i każdy się powinien przyznać. Potem jak przychodzi do strzelenia bramki i zdarza się, że się strzela bramki ręką, nagle okazuje się, że, że, że jakby nikt o tym nie pamięta. Tego typu zachowania dotyczą wszystkich piłkarzy. Przepraszam Cię. I, i wszyscy to robią, wszyscy symulują nie, nie wszyscy, nie jesteś w stanie mi wymienić teraz nawet trzech piłkarzy, którzy, op którzy opowiadali jacy źli są jego koledzy z boiska a później robili to samo co oni nie jesteś, bo ja rozumiem przykłady piłkarzy, którzy yy, komentują zachowanie swoich kolegów ale sami na przykład w karierze nie dostali czerwonej kartki tak jak Raul no i, to, i to jest wiesz, i, I taki zawodnik ma ode mnie pełne prawo, żeby komentować niesportowe zachowanie innych zawodników na boisku ale nie bydle, które kopie innych po głowie, sam symuluje, bo jest w tym pierwszy, jeżeli od dawna, przewracał się we wszystkich meczach Ligi Mistrzów, jakiego widziałem, podmuch wiatru go przewracał. No ale proszę mi, pokaż Okej. mi jedną Dobra, drużynę, słuchajcie. której, której a, zawodnicy nie symulują okay. w Lidze Mistrzów Chciał i w Ja Chciałbym zakończyć ten temat, to jest, bo mam, to, to mam wrażenie... To jest istotne. Ja uważam, że Drogbe, odstawianie Drogby od składu było absolutnym sensu. Dobrze trafiło na drogę. Wcześniej przepraszam, Wcześniej trafiło na Pepe, który symulował po, po tym, jak Ces go nie, nie uderzył. Powinien dostać za to kartkę za symulowanie. Pierwszy jest do kopania, pierwszy do symulowania, bo to jest takie samo bydle. Pierwszy do kopania, pierwszy do symulowania. Chciałem powiedzieć tylko, zakończyć to, bo to jest mało produktywne, bo to już nieraz, że tak powiem, toczyliśmy ja takie boje. No, to <grym> słychać. W każdym razie chciałem to tylko zakończyć taką małą dyktaryjką. Nie wiem, czy wczoraj widzieliście no w studio jedyna rzecz zabawna, która udała się Panom komentatorom to było, jak wymyślili, że generalnie Patryk Małecki był teraz w Anglii, więc tak, może tak. by tak do no Manchesteru i Ty się zgłosił. To, to by... jest podobny do Teweza. Tak, tak, tak. Z Dewezem i z balotelniem tak, tak, tak. No i jeszcze druga rzecz, która się panu udała, to jak mówili, co, co to by było, gdyby jakiegoś dobrego, doświadczonego piłkarza wpuścić do Bilbao, i jakby on tą drużynę pociągnął, to może byłaby drużyna na miarę Ligi Mistrzów, na co Dariusz Dziekanowski powiedział, e, wpuśćmy tam Balotellego, zobaczmy, zobaczymy co by zrobił z tą drużyną. No i właśnie do Atletiku Bilbao chciałbym przejść, bo chciałbym, żeby mi tutaj redaktor Zawada opowiedział, czy jego zdaniem wynik Bilbao z Manchesterem jest to wynik słabości Manchesteru, czy tego, jak dobrze gra Bilbao. Ja myślę, że to jest też jeszcze efekt tego, jak dobrym trenerem jest Marcelo Bielsa, mhm. bo sposób ustawienia drużyny na... No, to, co ja mówię tam od dłuższego czasu, że Manchester nie ma pomocy, to w Bilbao jest akurat czterech Pięciu nawet na ławce pomocników, którzy potrafią, nawet obrońców, nawet obrońcy Bilbao lepiej rozgrywają piłkę niż pomocnicy, niż pomocnicy Manchesteru United. To, co wyprawiali wczoraj momentami, to, co zrobił Ireola z obroną Manchesteru United, no to to po prostu. Z no nie wiem, no bo obrońcy Manchesteru i w ogóle wypłaty nie powinni za ten mecz dostać, bo to po prostu był kabaret, to co oni tam... Znaczy ja uważam, że, i to mówiłem od samego początku, Manchester United odpuścił Ligę Europejską, absolutnie skoncentrował się. Nie miałem takiego tylko... wrażenia. Ja też nie miałem takiego wrażenia. Nie miałem takiego wrażenia. wrażenia przez pierwsze 15 minut. Pe, pe, pe, zobacz, w pierwszym meczu Pełno, Trafford, bardzo mocny skład, oni przegrywają na swoim boisku z przeciętną, popatrz na tabelę, jaką stratę ma Bilbao. A widziałeś nie, no. skład, skład Manchesteru w... W z Bilbao i skład Manchesteru z Tottenham Bilbao jest chyba piąte z szansą na czwartą. No tak, miejsce. tak, tak tylko mówię, wiesz, jaką mają stratę do, do, do, do pierwszego... A do potem na ten mecz ligowy Manchester United i skład, jaki był po meczu z Bilbao w następnym eee, meczu. A zawsze mówimy, że wszystkie drużyny angielskie to, to liczy się to, co w gablocie. Puchar jest ważny. Okazuje się, że potem odpadają... Odpa ja tego nigdy najpierw nie Najpierw odpadają z Bazyleą. To, to nie jest tak, że przez przypadek się coś dzieje. Odpadają z Bazyleą i tymi Galati... O, o, o Luty i Galati. Z takiej grupy nie wychodzą w Lidze Mistrzów. Później trafiają na Bilbao i o matko, nie udało no, się. Nie, nie, nie. Ja uważam, ja uważam że <grym> nie, nie mówię, że odpuścili Ligę Mistrzów. Tego, te, tego no, ale, nie. To, to Bilbao, po prostu przegrali Bilbao, przez swoją słabość. Bilbao to jest drużyna o klasę albo dwie lepsza niż Bazilea. Przegrali, przegrali. Nic przegrali, nie odpuścili. Ja uważam, drużyną. że Ligę Europejską oni odpuścili. Nie, nie. No jeżeli wygrywa się mecz z Tottenhamem, Tottenham, tak niesłychanie zobacz ważny. gdzie jest Tottenham w Lidze Mistrzów w tak, tym niesłychanie, tak niesłychanie oh. ważny Ważny <laughs> mecz dla tabeli, dla, dla tabeli Ligi Angielskiej Tottenham nie wyszedł z grupy Ale rozmawiamy teraz o Lidze Angielskiej Ale co nie, a nie, a nie, a nie. Liga, Liga, Liga Angielska Tak jakbyśmy mówili teraz o trzeciej Lidze Polskiej Też nie grają w Lidze Mistrzów ani w pucharach no. Michał, ale... Liga, liga ale... angielska, niech se grają na swoim podwórku ale dla... ale nie, i niech nie udają, żeby umierać w piłkę w Europie. No. Ale dla drużyn angielskich najważniejsza jest liga angielska. Nie, no, no to panie... niech nie grają w ogóle w pucharach. Ale, panie Pani redaktor, ciężko, ale... Nie mogę dyskutować, nie, nie się Ale, no. Nie no, bardzo, ale nie. bardzo cię przepraszam, panie Erneście, ale to jest takie dosyć ryzykowne stwierdzenie, że w sytuacji, kiedy jest bo tak naprawdę odpadnięcie Manchesteru United w takiej sytuacji, z takiej grupy, było swego rodzaju blamarzem. i w tym ale momencie... ja nie mówię o lidze, lidze Mistrzów. nie nie ja ale mówię, ja powiedzieć, odpadli z nie, ale w wyniku dobrze, swojej słabości. Ale no to w wyniku takiej słabości, po czymś takim, ten puchar, którego nie mieli, miał być rodzajem takiej nagrody pocieszenia dla Manchesteru. Ale według kogo miał być? Według, wydaje mi się, wszystkich łącznie z Fergusonem, dlatego, że ja nie mam wrażenia To ja nie że... mam pojęcia, co myślał na ten temat Ferguson. Ja też, I ten ale, ale, ja mam pojęcie, ale ja mam pojęcie, w jaki oni sposób próbowali przez pierwsze 15 minut grać z atletikiem Bilbao. Tylko niestety... Trafili na zespół od siebie po prostu lepszy, lepiej ustawiony, grający inny futbol. I dlatego bo 15 minutach zrezygnowali z gry. Nie, po no 15 minutach dostali bramkę i I wtedy jak dostali bramkę okazało się, że ten nie zespół nie umieją sami strzelić, tak, że, on, że, że on się nie klei. Że, że w sytuacji, kiedy znajdują się naprawdę pod presją. No różnimy się tutaj, różnimy się. Ja uważam, że. No, Ale mieli też takie mecze, mnie, lidze, mnie, a, gdzie większą, większą, większą ambicją według mnie jest pozbawienie Manchesteru City e, szans na mistrzostwo. Zresztą Manchesteru City, z którym dostali i, i takie baty u siebie. i Ja myślę, że to jest bardziej, jeżeli już miałbym myśleć o bardziej o, o urażonej ambicji. Chyba, Fergusona, to bardziej mi się wydaje, że to jest u, bardziej u, do, do urażona, City, jest większym i dla niego Urażona ambicja Ferrara. radością prawda niż, jest niż taka, że z drużyny z, z Manchesteru śmieje się cała Europa w tej chwili. No to niestety jest. Prawda. I jeżeli nie przechodzisz, nie wychodzisz z grupy, śmieje się z jednego Manchesteru i z drugiego cała Europa, a jeżeli odpadasz w, w takiej wczesnej fazie dodatkowo z Ligi Europejskiej, gdzie jest drużyna z Charkowa, gdzie są drużyny z Portugalii, gdzie jest Hanover, gdzie jest Alkmar, to, to naprawdę jesteś pośmiewiskiem całej Europy. Ze swoim budżetem, gwiazdami, trenerem, 78 tysięcy tradycją. Ja uważam, że śmieją się, się ludzi tylko pozbawieni głębszej refleksji na temat, na temat nie, tego, co się mnie dzieje to, w futbolu. Mnie, mnie to bawi. Mnie Bo to jeżeli bawi, że, że, się drużyna, uwagę, że jeżeli... taka drużyna, y, że, że nie ma Anglii w Europie w futbolu dużo No dobrze, Real Madryt, odpadał, Real Madryt Ale... regularnie przez 6 lat odpadał w ćwierćfinale. No i dlatego, że był słaby. No. no jak? A walczył cały czas o mistrzostwo tak naprawdę. Walczył, to walczył raz je przegrywał, raz je wygrywał, ale fiłkarsko był na Europę za słaby. Generalnie rzecz, biorąc, generalnie rzecz biorąc jest tak, że każda drużyna, nie wiem jak dobra, w którymś momencie przychodzi jej gorszy moment. No tak czy inaczej. Nie, Manchester no, no, nie może jasne. być mocny przez 20 lat. Ale, ale, ale, ale my, mówimy, my nie właśnie, mówimy, że Manchester nie, no, mówimy, jest zespołem no, do dupy, ogólnie więc, więc, więc, więc, więc Nie ja mówimy, mówię. że jest słaby w tym sezonie, jest za słaby na Europę. Przychodzi, no. przychodzi, przychodzi słabość, przyszła akurat w tym sezonie. Manchester ja gra uważam... tylko o ligę tylko o ligę. Ja to uważam, jest efekt że... tego, że, że nie to ma, ma To nie oznacza, że oni to odpuszczali. Oni po prostu ja za się dla Bilbao no. za krótce. No. Bilbao jest lepszą drużyną. Może no. tak. no, jest lepszą drużyną. No, lepszą, ja uważam, ja ma, że... że... Bilbao ma pięciu ludzi, którzy potrafią rozegrać piłkę. Lepiej ułożyć. Manchester nie ma ani jednego piłkarza umiejącego sukcesu. rozegrać. Bilbao potrafi przy pomocy jednego podania przejść pod bramkę przeciwnika. No, no i to dwa, jak? Dwa, trzy podania to jest klasyka przy konstrukcji akcji w wykonaniu drużyn Bielsy. Zawsze. Czy Ferguson pierwszy raz widział, jak gra bielsa w piłkę? Nie, nie, no, no, dlatego jestem przekonany. Dla, to znaczy, dlatego że ma moje... wykonawca. No dobrze, moim zdaniem, moim zdaniem, nie wiem, jak oglądałem Manchester United, mam wrażenie, jak patrzyłem na to, jak te zawodnicy występowali w składzie, jak dokonywane były zmiany w składzie pomiędzy po, poszczególnymi meczami, między tymi w lidze angielskiej, a tymi w lidze europejskiej, uważam, że po prostu Dobrze, Ferguson to odpuścił. jakie konkretnie zmiany wskazywały na to? Pięciu zawodników, zmiany, jest pięciu wymienionych zawodników z pola w, w trakcie yy, między meczu pierwszym z Bilbao a meczu z Tottenhamem. Drużyna, która Potem chce grać bomba, w Europie po... musi mieć szeroką Dokładnie. kadrę, zbilansowaną. Musi mieć na każdą pozycję dwóch piłkarzy równorzędnych w miarę. Jeżeli nie ma, to nigdy w Europie niczego nie wygra. Tak jak Real Madrid, który miał przez 6 lat nie miał zmienników. Jeżeli wypadał im Guti, Raul, no Casillas to zawsze gra e, czy ktokolwiek inny strzonu drużyny to Real po prostu sobie nie radził z marnym Lyonem a jak jeszcze ma się dziadków to wiadomo, że dziadki zwykle grają co drugi mecz tak jak gra pi, piłkarz Wilson albo jak gra Skols. No. no po prostu tak to jest no, mają, no, mają, tylko, tylko, tylko muszą mieć równorzędnych zastępców kwestia jest też tego, że jak była faza grupowa i, i, i Ligi Mistrzów to Manchester United tak nie z składem bo myśleli, że na lajcie wygrają, bo mieli taką grupę. Nie, nie myśleli, że na lajcie stary, wygrają, tylko kwestia jest tego, że wtedy im po prostu chodziło o to, że, ci, że chodziło im o wygranie w każdym meczu. No a teraz, tak, a teraz uda się, to świetnie, nie uda się. Okej, okay, jedziemy dalej. No, Najważniejsza no, jest Waldpie, Liga. Waldpie. Może to być po prostu tak. Waldpie. Ale co Liga? Z kim oni teraz grają no. w weekend? No. Stary, no, nie stary. chodzi o to. Chodzi o to, że oni nie mogą się już potknąć. W walce. O, o Ale zwycięstwo jak nie, w mogą? Premier, nie mogą City przegrywa więcej niż oni. Oni są liderem. No teraz są to, liderem, ale to, to City jaką, się mają potyka, jaką mają przewagę City, nad City? City w tym momencie nie ma trenera i nie ma drużyny. Nie ma. A drużynę od środka rozwala jeszcze im Balotelli, Tevez, który zaraz wróci i będzie po no prostu No dobrze, taka i dlatego kapastrofa. ma jeden, jeden czy dwa punkty straty do Manchesteru. United. I tu uważasz, A, że w takim razie można już odpuścić walkę w Lidze nie, ze względu na nie ma żadnej to. ligi. W ogóle Ligę Manchester no. wygra, jak tak dalej będzie grał, jak gra, czyli nie będzie tracił głupich punktów, to wygrają w cuglach za, na no miesiąc. Właśnie to chodzi. No. I, I straszne mi wielkie meceja. Sezon i tak przez kibiców zostanie uznany za, za gówniany, bo w Europie nie grają od marca. A Baskowie mogą wygrać Ligę Europejską. Mogą. No I i bardzo im kibicuję. Ja, ja bardzo im kibicuję, bo to jest drużyna. To jest też jedna z drużyn, które, które potrafiły posta postawić się. Postawić, znaczy postawić, no, oni faktem jest, że... Bo ten Spartyum, ja rozumiem, to... dlaczego, a, już rozumiem, dlaczego Ligi europejskie są tak ważne dla redaktora Zawady. W ogóle są ważne. No, bo mówię, ale. Bo, bo, waż... puchary są, bo puchary europejskie są bo najbardziej ważni... prestiżowe formą tak, rozgrywki. Nawet no. ważniejsze niż ligi, ligi, ligi krajowe. Nie, liga krajowa to jest, to jest. Ja nie rozumiem tego rozróżnienia. Nie, no bo chodzi mi o to, że ja uważam, że na przykład w Anglii. Mimo wszystko, poza dla kibiców i dla drużyny angielskiej, liga angielska i o dziwo Puchar Anglii to jest jedyny chyba taki kraj. No ale też liga, nie gra Manchester liga, w pucharze. Anglii. Nie gra, to prawda, ale chodzi mi o to, że kibice <grym> kibice na przykład w porównaniu do tego, co się dzieje w Polsce, przywiązują niesłychaną wagę. No bo to jest 25 lat to jest, tradycji. To no? jest tradycja i zdobycie, wygranie, wygranie ligi angielskiej jest największym honorem. Wiadomo, że prestiżowo w Europie i na świecie największym ale, bo, prestiżem panie, jest panie, wygranie Ligi Ale na Anglii się ja mogę, nie Liga, Czy ja mogę panu zadać proste Liga, Liga Europejska okay. już nie jest taka. Czy ja mogę panu zadać proste pytanie? Proszę, Bo ja nie rozumiem, czego pan broni. Bo Anglii, bardziej tak. niż Churchill. Ja nie bronię Anglii. Ja, ja bronię tylko swojego zdania. No, moim no, zdaniem Manchester United no, odpuścił Ligę ale, Europejską. Ale wyobraź sobie, gdyby Manchester United, który jest jednym z największych klubów świata. Ma jednych z najlepszych piłkarzy świata. Gdyby w tym momencie ten klub był mocny, to nie musiałby odpuszczać niczego. Bo wygrałby wszystko. Tak jak Barcelona, no, jak gdyby tak, wygrywała samo sześć Tak samo można powiedzieć, że Barcelona mo też mogłaby nie odpuszczać meczów ligowych i okay. nie wystawiać drugiego składu, Więc po nawet, to, żeby w Lidze Mistrzów ale wystawiać poczekaj. pierwszy skład. Nawet jeżeli przyjmiemy Twoją teorię. Tak samo można nawet, powiedzieć. Jest tak przecież silna, poczekaj, a jednak odpuszcza ale ligę. poczekaj. Nie, nie, poczekaj. moment. No, no, z... no, no zaraz. Odpuszcza czy nie? Barcelona, odpuszcza. Barcelona, no, no właśnie. Jeżeli Barcelona może odpuścić ligę, tak Ci mogą odpuścić Ligę Europejską. Nie rozumiem. Ernest, Barcelona nie odpuszcza Ligi. Barcelona no Ligę przegrała. A to jest różnica. No nie walczy się do końca. No. Ernest. No i zaraz, moment. No, przecież do, ale co to tego ale, ale, ale poczekaj, no, do tego no, dualizmu. No, no, no, no, nie rozumiem tego dualizmu. Znaczy, jedni mogą, inni nie mogą. Zaraz, poczekaj, bo tylko chciałbym jakby powiedzieć jedną rzecz. Że gdyby było tak, że, bo nie rozumiem czego ty bronisz, bronisz tego, że Manchester jest silny, no nie, nie jest silny. Nie, bronię tego, nie słuchajcie mnie. Okay. Mówię, bronię swojego zdania, że znaczy, według mnie Liga Manchester mnie United niż niż Liga, niż Liga tak, odpuścił Ligę ale Europejską. Ale to ja w takim razie proszę o jakiś konkretny dowód, który by na to wskazywał. No mówię. Nie, między innymi rotacji w składach. Ale rotacja no. w składzie jest w każdym zespole, to jest normalne. No nie, nie taka. Zespołach... No nie taka. No jeżeli, jeżeli, jeżeli, po czym twierdzimy, że Barcelona odpuściła Ligę? Ja... Przez to, że wychodzą tacy zawodnicy ja na mecze ligowe ale ja, ani ale inni. Ja nie a na Ligę Mistrzów czy, wychodzą tacy zawodnicy nie, widział, nie widziałem żeby wczoraj na boisko wybiegli piłkarze Manchesteru którzy zwykle nie jest zawodnik się, Pogba? Nie łapią się do pierwszego składu. No Kim zawodnik, nie jest zawodnik Pogba. Zawodnik Ile Pogba rozegrał Pogba, do tej pory meczy, gieram, me, me, me, meczy w lidze ale, angielskiej? Dobrze, ale powiedz mi czy, no, no. czy to jest Dobra, ale powiedz mi czy to jest, czy to jest wina po, po pierwsze, ani futbol. Ja na, nikogo nie widzi Ani się futbol, ani się w, a w ogóle na świecie, ani nie zaczął. Ani się nie kończy, ani się nie koncentruje w ogóle na Anglii. Raz przypadkiem wygrali Mistrzostwo Świata, ich liga w tej chwili yy, yy, jest nawet... A, tam, no jest, gra. Ale sobie. ja nie mówię o Anglii. No tak, ale, ale po, to no wiesz, słabe drużyny, które odpadły z pucharów europejskich. Została jedna, Chelsea, bez Anglików w składzie. Nie ma się czym jarać w ogóle, w ogóle nie ma o czym dyskutować. No. No właśnie nie mam pojęcia, no. na czym ta dyskusja, tym, tym, dlaczego... Wiesz, ja odpuszczali... wiem, powiedziałem tylko swoje zdanie. Według mnie Manchester United odpuścił mecz. Nie zgadzacie się z tym? Okej, okay, no. Nie zgadzam się, że drużyny światowego topu stać na to, żeby odpuszczać, jak i dobra Słuchajcie, m... Tak jak na przykład Barcelona odpuszcza Ligę Hiszpańską. Barcelona Ligę Hiszpańską musiała odpuścić w meczu z No musiał wy, wy, wy, wypuścić gorszy skład, bo nie mieli kim grać. Mają kontuzję. Abidal teraz nie zagrasz no prawdopodobnie nigdy więcej w piłkę nożną. Zostaje Muniesa, i to jest też efekt zaniechań, zaniechań zarządu, o których ja mówię od dwóch lat, odkąd komentuję pracę pana Rossella. Nie rozumiem dlaczego, wiedząc o tym, Czy... że uzłośliwia się. No dobrze, no to w takim razie, jeżeli. Abidala, jeżeli... wypuszcza się Maxwella za darmo. Do Paliślan. tego to akurat nie wiesz? To, to nie wiesz jak to że było. Że bo... mu się badania. Znaczy, ale wiesz, ale to wiesz. To następuje ale, nagle, tak? Ale czy to... komunikat, że od roku były przewidywania, że być może trzeba będzie zawodnikowi zrobić przeszczep wątroby? To jeżeli od roku to wiadomo i nie ma zawodnika na jego pozycję no w klubie, to dlaczego za darmo oddaje się Maxwella? I nie ma zmiennika. W tej chwili Barcelona tam ma Muniese i odbidy Adriano. Może być tak, że nie będzie kim grać w ogóle po tej stronie, tak? I, to, i wtedy wychodzimy co? Wychodzimy w, w, na, na Milan, i tam zaczyna, zaczyna sobie hasać na, na, na marka Muniese jakiś doświadczony piłkarz Kevin Prince Boateng, który robi z niego wiatrak i morduje go fizycznie, i, i gwałci na murawie. No, no bo tak to <śmiech> wygląda, bo to jest w ogóle. No, no, no i co? I wtedy Barcelona przegrywa na co na własne życzenie y, dwumecz z Milanem, bo, bo może być tak, że Boateng wygra wszystkie pojedynki, z mu nie są na przykład na tej stronie boiska. A Boateng co potrafi zrobić z piłką, czy przy wrzutce, czy przy strzale, czy przy driblingu, wiemy wszyscy. No i o. No nie wiem, czy widziałeś ostatnią kolejkę Ligi Hiszpańskiej. Yy, w jaki sposób Real Madryt, Real Madryt yy, wygrał ostatnie spotkanie? Dwa rzuty karne za dwa ewidentne zagrania ręką. Dwie czerwone kartki nie da się odrobić straty do Realu Madryt w lidze. Po prostu się nie da. Bo to, co zrobił sędzia w meczu z Betisem Sewilla, polecam Ci skrót tego spotkania. Czerwona, żółta, druga żółta i karny po ręce Szabiego Alonso. Czerwona w doliczonym czasie i wyrzucony Ramos. To byłaby trzecia czerwona, prawidłowa kartka dla Ramosa w pięciu ostatnich kolejkach. Nie dostał ani jednej czerwonej kartki. Jak, co z tego, że Barcelona wygrywa swoje mecze, jak sędziowie? Mój kolega policzył błędy, w których, i Marka zresztą, Madrycka również. 11 kolejek posędziowanych na 26, także Real albo dostawał rzuty karne z kapelusza, albo przeciwnicy byli karani rzutami karnymi, których być nie powinno. Jeżeli Guardiola orientuje się w lutym, że ma 7 punktów straty i ten Real nie ma gdzie tych punktów stracić, no to co on się będzie z koniem kopał? Z federacją? Jeżeli szef federacji sędziowskiej mówi, po tym jak Pepe staje Messiemu na rękę, mówi, że gdyby mu obciął dwa palce korkami, to wtedy byśmy się zajęli sprawą z urzędu, a tak sprawy nie ma. Teraz sprawa jest, dlatego że ktoś z powództwa cywilnego w Niemczech złożył do sądu w Barcelonie pozew do, o, że Pepe o uszkodzenie ciała i o celowe nadepnięcie i sąd w Barcelonie sprawę przyjął i będzie się toczyła taka sprawa po raz pierwszy z powództwa cywilnego. I zobaczymy. Natomiast no na pewno nie o to chodzi w futbolu, żeby się sądzić z powództwa o to, czy ktoś kogoś kopnie albo kogoś zabije na boisku. Ja po sędziowaniu meczu Betis, ja już, znaczy, tak jak wiedziałem wcześniej, że, że, że liga jest przegrana, bo Real nie ma. Real, Real może stracić punkty na Salmames z Bilbao, Real może stracić punkty na Camp nou z Barceloną. I koniec no I Tylko, że Real ma tych przewagę tych punktów 10 A nie, a nie 6 I Gdyby nie sędziowie, liga prawdopodobnie to toczyłaby się wyrównanym Rytmem do końca Może by się decydowała na dwie, na trzy A na jedną kolejkę prze, przed końcem Tak, nie ma się co kopać z koniem no, Rzeczywiście bo, yy, Tylko, że Barcelona swoje mecze ligowe Wygrywa mimo wszystko i nawet zawodnicy wiedzieli, że nawet gdyby trener im kazał te mecze odpuszczać, to oni i tak te mecze będą wygrywać, bo i tak liczą na to, że coś się może jeszcze zmienić, a poza tym ich praca polega na tym, żeby mecze wygrywać, więc wychodzą na boisko. No i w Lidze mistrzu rzeczywiście no Messi strzela 5, wygrywają 7 do 1. Na Racingu wygrywają 2 do 0, chociaż w zasadzie mogliby nie wygrywać, bo i tak będą mieli to drugie miejsce. Od wielkich drużyn wymaga się tego, żeby jednak wygrywały. No to tak na tyle. No, ja jestem, jeżeli już tak mówimy, to jestem bardzo ciekaw tego meczu Atletiku Bilbao z, z Barceloną, to po pierwsze. No ja bardziej z Realem. A z Realem to swoją drogą. Dlatego, tak, że tak, pierwszy, pierwszy mecz na, na Santiago Bernabeu Bilbao zagrało bardzo radośnie i otwarcie i dostało straszne lanie od Realu. Całkiem zasłużone, dlatego, że z Realem tak otwarcie Zdecydowanie się grać nie powinno, oni poszli na wymianę ciosów, stworzyli sobie cztery sytuacje, wykorzystali tylko jedną. A z Realem, jak się stwarza cztery sytuacje, to jak się chce wywieźć punkty, to trzeba przynajmniej ze trzy stworzyć. No. Bo Bilbao to mimo wszystko przy całym szacunku i dla Bielsy, i dla Bilbao, to nie jest Barcelona, która sobie z Realem stwarza sytuacji osiem i strzela dwa, trzy gole to właśnie, bo tutaj o tym zapomniałem, że Bilbao to, co mnie uderzyło w tym meczu. Jest momentu, bardzo to zostało... skuteczne. Że... A w tym meczu nie było. W ogóle nie było no właśnie. To było, to było coś niesamowitego. Oni mieli taką łatwość stwarzania sytuacji, że tam powinni z siedem bramek strzelić. Tak, tak. No gdyby Jorentę był w życiowej formie, albo gdyby... Yy, Llorente nie, to nie... w ogóle chyba... Zszedł. To jest... Ale ta kontuzja jest jakaś poważniejsza? Czy On to... w ogóle cały czas się boryka mhm. z kontuzjami i nie może się wykurować i oni tak go... Tak trochę nim grają, jak swego czasu, nie wiem, Henrykiem Larsonem albo Thierry'em Mamrim, że wpuszcza się go na 15 minut po to, żeby zrobił krzywdę przeciwnikowi. No i zrobił. No i zrobił. No, dosyć spektakularny tak. sposób. No i rzeczywiście, no i on tak gra, tak i w lidze też tak gra, no, że Bilbao jak musi strzelić gola, to wpuszcza Jorentę. Kiedyś, kiedyś był taki pomysł, że Tokero to będzie taki drugi Jorentę, tylko że Tokero to ma w sobie tyle finezji i polotu, co błoto. Mniej więcej przy całym szacunku dla walecznego. Już krytyka. No nie, bo to jest to porny piłkarz straszny. On jest waleczny, on świetnie gra głową, jest silny, no ale no błyskotliwości to za grosz. Grosz ma więcej. Ja, no no tak czy inaczej jest cały czas na fali i tak naprawdę, no staje przed ogromną szansą bycia głównym napastnikiem reprezentacji Hiszpanii. No jak będzie zdrowy. Jak będzie zdrowy, to... Bo jeżeli Dawid Wija się wykuruje przy jego... No to jego... strasznie długą przerwę. Miłość no jest jeszcze to. będzie miał, no bo on nie wiadomo, czy w kwietniu... Wróci. Czy w kwietniu ma, ma... Znaczy on już niby trenuje na ta siłowni, tak? W kwietniu ma zacząć trenować z piłką. Pod koniec kwietnia może już grać w piłkę. No ale to jest tak, że po złamaniu kości to, to jednak trzeba jeszcze odbudować później dosyć mocną tkankę mięśniową, jeszcze trzeba wrócić do, do rytmu meczowego, to nie wszyscy tak z marszu wracają. Fernando Torres to jest zawodnik w ogóle zapomniany. Jego nie ma. On w ogóle... Znaczy, nie, jego w ogóle ja, nie ma. Ja, ja chciałem, więc, ja chciałem powiedzieć, więc, więc bo to jest... To jest tak, wieka. że środek, środek ataku Hiszpanii to Soldado i Llorente. Czyli ja chciałem Llorente powiedzieć, pierwszy, bo oglądałem, bo oglądałem ten mecz i bardzo mnie zaskoczyła yy, zmiana, zwłaszcza po tym wszystkim, co się dzieje wokół Torresa, czyli wprowadzenie Torresa w tak ważnym meczu. I tak naprawdę na ponad pół godziny przed końcem tego spotkania, kiedy jeszcze wszystko jest tak naprawdę, wszystko się może wydarzyć. To było bardzo odważne ze strony trenera, czy trzech trenerów Chelsea, wprowadzenie Torresa i uważam, że tak naprawdę to była świetna zmiana. On wprowadził bardzo dużo zamieszania w szyki obronne. To jest zawodnik, który nadal genialnie potrafi się uwolnić z piłką. Genialnie potrafi ją przyjąć, Tylko genialnie się uwolnić. A wzięłaś... Świetnie podać. Wzięłaś... Potrafi rewelacyjnie podać. Niestety nie potrafi strzelić gola. Widziałeś to radość jest... Torresa po zakończeniu meczu? Znaczy brak radości. Po no, prostu jak Balotelli wyglądał. Brak radości i to jest... Znaczy z jednej strony mi to bardzo zaimponowało, że jeżeli rzeczywiście tak jest, że tam skład ustalają ci zawodnicy i tak dalej. Wypuszczenie w tym momencie Torresa, oprócz tych wszystkich rzeczy, które miał, bo generalnie bardzo mocno absorbuje obronę. Mimo wszystko bo potrafi się uwolnić jak mało kto. Jest szybki, nadal ma świetny dribbling, Świetnie powinien panuje do nad piłką. Wrócić, jak chce jeszcze coś w piłkę pograć. Każdy. Tak, ta, niestety, niestety to, co się właśnie wydarzyło po tej radości mnie trochę przeraziło. Szkoda, bo jestem wielkim fanem talentu tego piłkarza. Bo ja, ja lubię na niego patrzeć. Jest niezwykle elegancko, czysto grającym piłkarzem. To jest I on by, pasował, on, on by dobrze pasował do Bilbao, gdyby nie to, że nie jest baskiem. Tak naprawdę. <laughs> no, no, szkoda mi bardzo tego zawodnika. Mam. na gorąco wierzyłem, jak wszedł na, na, na boisko, że a może w tym meczu faktycznie by się przełamał. Ja bym go zobaczył i... chętnie w, na przykład w takiej Walencji. Może powrót do Hiszpanii był mu pomógł. U pom no, To prawda. I to, i to jest, ja myślę, to jest kierunek. Jeżeli on chce jeszcze kiedyś zagrać w reprezentacji na przykład na, za dwa lata na Mistrzostwa znaczy, Świata. Znaczy musi mieć trenera niezwykle charyzmatycznego i trenera, który jest cierpliwy i po prostu uwierzy w niego. Oczywiście, znaczy, wiesz, no on jak wróci do Hiszpanii, to też tam się jednak gra inaczej trochę w piłkę. Będzie miał troszkę więcej miejsca. I, i wiesz to jest kwestia też strzelenia dwóch, trzech bramek i, i załapania tego co ma przez cały sezon Robin Van Persie albo Leo Messi po tak. prostu takiej wiary w siebie, że zamykasz oczy i strzelasz w stronę bramki i to wpada no, zwłasz, ja... zwłaszcza, że on to potrafił, robił to i to robił to niezwykle no tak, skutecznie tak, i on, długo, on to więc... robił kiedyś seriami tak to był największy koszmar Pujola przecież w karierze. No. To, był, to był ten zawodnik. Tak? Bo nikt tak nigdy Pujola nie przejechał, jak, jak Torres parę razy. No, genialnie. Ostatnio, ostatnio zawodnik no, no. go tak prze, przerzucił sobie nad nim piłkę. Ale no. raz do roku to wiemy co. <głos> tak ostatnio się dość często pojawia. Czy no wraca i wracając do tego, no, ogromna szansa przed Jorentę. No, ogromna szansa, no. szansa przed Jorentem, no, bo, bo bycie, być, bycie, no. bycie, bycie na szpicy w reprezentacji Hiszpanii to jest... No to jest coś, duża tak. szansa na to, żeby zostać królem tak. strzelców, na przykład, no, generalnie rzecz biorąc, na, na osiągnięcie dużego sukcesu. no To jest... No, po, poza tym, jeżeli on myśli o tym, żeby jeszcze kiedyś zmienić klub, bo myśli o tym od dwóch lat, to o tym pisze prasa hiszpańska, przymierzając go to do Barcelony, to do Realu. No, ale to wiesz, jak to jest z prasą. No, no wiem, ale taki piłkarz jak Jorente, tak grający dobranki, sobie tak grający głową, to akurat, no, znaczy moim zdaniem, akurat ani w Barcelonie, ani w Realu w tej chwili dla niego miejsca nie, no, nie, ma, nie ma przy nie, takim nie, systemie nie, nie. gry, jaki mają obie drużyny. Ale ja myślę, że on na przykład w takiej drużynie jak Manchester United... Aczkolwiek Real Madrid to... w to Real Madrid pokazywał, że nie, nie, to nie jest istotne. <grym> Ważne, że jak ktoś jest gwiazdą, to trzeba go mieć. No, no tak, to też to przez lata tak budowali duży. Natomiast on przy takim systemie gry i przy dobrych skrzydłowych, to w drużynie angielskiej, która ma dobre skrzydła, to taki Llorente w sezonie waliłby z 18 goli. No, bo tak. w Anglii no, Ale to też nie ma co przesądzać, bo to jest też tak, że, że, że, że bywało. że mi się. Że, tak, tak, że do niego <teki> nie, to no, W Liverpoolu grał, to, no to w Liverpoolu piłka. strzelał, to prawda. No. Jak już jesteśmy przy prasie i przy różnego rodzaju plotkach i transferach, to dwie rzeczy tutaj mi się przypomniały. No, nie mówię, no. że chcesz mówić o słynnej wypowiedzi: ma Marka wale głową w blacha Jóźwiaka. <ślonia> <ślonia> ale której? <ślonia> Na temat, że sprzedadzą Polk, Wolskiego za 15 milionów euro. No nie, to, no, nie, no, wiesz, znaczy, no znaczy, nie. Znaczy no, moim jest, zdaniem to no, nie za 15, tylko jest. Z, nie ostatnio było za 15. Wycenili go podobno na 10. No, ale teraz było wczoraj ma... chyba, czy dzisiaj, że już 15. Aha, no, no to bez przesady no, cena nie wzrasta w ciągu 3 dni o 50% za piłkarza, który w międzyczasie nie rozegrał meczu. A, a, a, a jak znam życie, to skończy się tak, że z tej legi nie odejdzie, albo jak odejdzie, to odejdzie za 3 miliony euro może za. Nie, no za to jest. 4. Znaczy, ja jeżeli miałbym tego zawodnika sprzedawać, będąc prezesem, szefem Legi to nie sprzedałbym go za mniej niż 8 milionów. Ja tak uważam, że jest to. Uważam, bo... że każdy byłby, kto by zrobił tak, żeby go sprzedał właśnie za mniej niż około 10-8 milionów przed Euro, bo być może jeszcze na to Euro... Znaczy ja, to inna sprawa, powierzę, że to byłby ciężkim frajerem. Dlatego, że... Dla, dlaczego no, ja... a, a Historia Polskiej Ligi tak, pokazuje, dlaczego, że dlaczego... nie jest ich mało. A, tak. A dlaczego tak uważam? Uważam tak dlatego, że w, w, widziałem wszystkie jego mecze w, w reprezentacyjnych drużynach juniorskich, zanim zaczął grać w Legii w pierwszym składzie, kiedy można było zobaczyć jego bramki, e, czyli w tym sezonie. Widziałem go w dwóch poprzednich sezonach w drużynach juniorskich, kiedy strzelał gole Niemcom, co się Polakom rzadko zdarza w kategoriach wiekowych, jakichkolwiek, jakichkolwiek rozgrywkach, kiedy strzelał gole Anglikom, kiedy seryjnie mijał zawodników po 3-4, miał po 2-3 asysty w meczu i na tle młodych talentów niemieckich czy angielskich ten chłopak w swojej kategorii wiekowej wyglądał jak, jak zrzucony na spadochronie z innej planety, która się nazywała, nie wiem, wyższa szkoła futbolu. Także to jest talent pierwszej wody. I albo on odejdzie w tej chwili za dobre pieniądze z legi Warszawa i będzie grał w dobrym, szanowanym klubie, w którym będzie jego, się rozwijał. W którym jego będą też szanowali, w którym się będzie rozwijał, albo nie w tej legii jeszcze zostanie i, yy, i pogra, nie wiem, jeden sezon i. I ta, nie, nie, nie. I, ta, I odejdzie tak, jak odszedł Robert Lewandowski yy, do. W podobnym wieku, do mocnego klubu, bo widać, że chłopak naprawdę bardzo dużo potrafi. Znaczy jest na fali, jest na fali teraz zdecydowanie. No znaczy On po prostu dużo, oczy, on nie jest no na fali. To, teraz... nie jest, to nie jest przykład piłkarza, nie, nie jest który... Po, złapał, który, który formę, nawet... złapał formę, może grać. Złapał on dostaje formę, mało minut, zobacz, tak, że on wchodził na ogony. To no jest mówię, wresz... jest w świetnej formy, to jest jego ogromna szansa. No Już teraz się rozpisuje prasa, że skauci angielscy są na meczu, na derbach dzisiaj. No. I głównie, głównie pewnie oglądają, no oczywiście, oglądać Wolskiego. Oglądają, no, no, boku, no, boku, no. Boku On boku i Żyro no. to są no, piłkarze, no, no, to, to, to no i to jest... Kuciak to jest piłkarz, którego można oglądać do Anglii, bo jest doskonały bramkarz. Yy, bo, no, bo kogo oni mogliby oglądać Czaniego jeszcze, jeżeli chodzą no, są z Anglii, bo chłop głową robi cuda naprawdę, gra świetnie. No, tak, no ale to, to ja, myślę, ja myślę, że głównie właśnie polskiego, po no ewentualnie jeszcze po, po Kuciaka. No, bo... Powalski. Żyro to, też jest, Żyro to też jest piłkarz, który sobie poradzi i za, będzie grał w bardzo dobrym klubie. E, Ale my myślę, że jeszcze nie teraz, że to nie jest czas na. Ale na, dlatego, na ja, znaczy ja dlatego bronię tej kwoty, tam no, nie 15, bo 15 to, na 15 to jest, absurd, jest wyceniany no. Robert Lewandowski w tej chwili, który jest jednym z trzech najlepszych strzelców jednej z najlepszych lig na świecie. Nie, także... no to właśnie mówię, słynna historia, Marek Juźwiak Przepraszam. Nie, no Marek Jóźwiak. głową w blachę. Tak. <laughs> Marek Juźwiak, Beret tak zwany, musi, musi dbać o interesy klubu dlatego że jest po prostu odpowiedzialny za transfery. Jeżeli on takiego znaczy, właściwa. To, co trzenia. on klapnie w prasie, albo to w jaki sposób ustawia jakby wolskiego wobec prasy i buduje jakby image w prasie, to jest jeszcze trochę coś innego niż to, co pada w czasie negocjacji. Czy znaczy uważasz, że to jest przemyślane. Nie, uważam, że Ciężko to jest... mi powiedzieć, nie wiem. Znaczy w ja, ten ja, sposób ja, się... ja patrząc na dotychczasowe dokonania już w okienkach transferowych, uważam, że generalnie rzecz biorąc wiele rzeczy miał nieprzemyślanych. You know. Aż, ale i tak jest znacznie lepiej niż wtedy, kiedy, kiedy transferami rządził trzeciak w Legii, Ale bo... mam wrażenie, że to się zmieniło w momencie, w którym się pojawił Skorża. Znaczy skorża mimo wszystko jednak postawił pewne pewne warunki, jeżeli chodzi o sprowadzanie zawodników i sposób, jaki, jakich się zawodników tak, sprowadza. Tak, ale wiesz... No, to on, to, to... Postrzymał trochę zapędy juźwiaka. No. no tak, ale tak. Skończył się zdecydowany kierunek bałkański. Taki ślepy pęd, że wszystko, co się urodziło na Bałkanach, to jest świetne. zaczął z, z, z, z, juźwiak też przyhamował z, takim, z taką tendencją, którą miał, czyli że wszystko, co z Francji czarnej grało w Afryce, to też by się do legi nadawało i na szczęście poszli w taką, w taką stronę, że zostawiamy miejsce dla młodych, zdolnych piłkarzy Legii wychowanych w Akademii Legii. E... Ja zastanawiam się, czy to jest zasługa w Legii. Akademia? Nie, nie, nie. nie. Znaczy, czy ta że to Polityka. Że ta, ta polityka. Ja mam wrażenie, że to mimo wszystko jednak skorża tutaj po prostu ja... w którymś momencie postawił ultimatum zarządowi, że jednak musi mieć wpływ na to, co się dzieje. Skorża to może być bardzo krótko trenerem Legii, bo jeżeli niezależnie od tego, jaki wynik reprezentacja Polski osiągnie na Euro, to mam wrażenie, że Skorża będzie kolejnym trenerem reprezentacji no, Polski. Smuda twierdzi, że już wie, gdzie będzie pracował po zakończeniu Euro, euro i nie jest to reprezentacja. No. No, raczej. Ja myślę, że Smuda tutaj reprezentacji a... ma już od Zaboczy, dawna się, tak. dosyć. Tylko no. zaciął zęby i ciągnie. A, a no jak, jeżeli brać to Poza tym pamiętacie, jak Smuda przychodził do reprezentacji, jak my się dziwiliśmy, że on się w ogóle na to zdecydował, bo to jest typowy trener ligowy, który potrzebuje tego, żeby znaczy, być klubowy, za... klubowy no, tak, żeby tak, być tak. z zawodnikami, żeby rozgrywać mecze co tydzień albo i częściej, żeby po prostu żyć w takim zupełnie innym rytmie niż żyje menedżer reprezentacji. Znaczy, no ja nie przesądzał, bo to się może później wszystko okazać. No, ale nawet inaczej. sam tak no, no, mówił no, no. potem, że mu tego strasznie brakuje. Wiesz, no, ludzie różnie różnie mówią no, no, przed, przed, przed wydarzeniami różnymi. No, to też jest to, czasami tak, znaczy, że tego typu wypowiedzi są elementami jakiejś tam taktyki. Znaczy, nie no. sądzę, znaczy, nie wiem, ale ja myślę, że. Na, nawet gdybym... A, a już Bogu, trener Smuda to już słyną, sobie, że wiele wielokrotnie różnych rzeczy. A dzięki Bogu potem. nie jestem działaczem ani prezesem PZPN. Do tego zaraz przejdziemy, Magiczna koperta. To, to pewnie bym też wiedział, co mam w kopertach w pokoju. Bez otwierania. Zazwyczaj wiem, co jest w kopercie, która leży u mnie w domu. Przez pół roku. Tak, ale, ale jeżeli miałbym być trenerem drużyny reprezentacyjnej następnym, to wolałbym być trenerem, który pracował jednak z jakimiś młodymi polskimi piłkarzami, a tych w Legii w tej no tak, chwili jest tak. całkiem sporo. Wiedziałbym w związku z tym, w jaki sposób wprowadzać do reprezentacji piłkarzy takich jak Żyro czy Wolski. Bramkarzy to mamy akurat, jest jasna hierarchia, wiadomo, jeszcze Tytoń zagrał wczoraj doskonały mecz w PSV mimo tego, że no oni odpadli, to to, to, to to, co Przekont... ty to ty, ty, nie łapał rzeczy. w ogóle, tak, jaki gdzie... lob wyjął, to tak. po prostu aż się ręce same do klasy składały. Fragment wywiadu z Ben i tam było porównanie, znaczy pytali go, kto tak. jest lepszym bramkarzem, czy, czy Szczęsny, czy Boruc. czy Boruc, i Ben Hacker powiedział, bardzo fajną rzecz. i Uważam, że udzielił świetnej odpowiedzi. Znaczy, powiedział, że Szczęsny urodził się, by być bramkarzem. No To jest, to jest talent. To. Nie chodzi o to, że jest bramkarzem piłkarsko lepszym od, od Boruca. Bo Boruc jest fenomenalnym bramkarzem, tak samo jak i Szczęsny. To nie w tym rzecz. Mam wrażenie, i tutaj miał rację, że faktycznie jak się patrzy grę na obu zawodników, to po prostu Szczęsny... No, ma to po prostu we krwi niejako. Tak, znaczy, że bycie na bramce to jest... To panowie to jest... wczoraj w studiu jeszcze powiedzieli jedną yy, dosyć mądrą rzecz, mianowicie to, że jak patrzy się na polskich bramkarzy, to widzi się, że jest, są tacy bramkarze, którzy mają charakter bramkarza. To znaczy po prostu są butni i bardzo mocno wierzą w siebie. To jest właśnie Szczęsny, to jest Boruc i to jest Tyton no i Kuszczak no, butny, też butny to bym nie powiedział, natomiast, że on jest butny nie, ale... natomiast, no nie, on jest Bezczelne typ, typy, no, natomiast Fabiański tego nie ma tak, Fabiański Wiesz, jest za delikatny trzeba mieć, trzeba mieć, nie wiem, gdzieś wytartą, wytartą jakąś cechę charakteru, żeby wyciągać piłkę z bramki bo ja bym nie zniósł tego zbyt często. To czy ty, ty, ty, Dlatego tak. nie stałeś parkonarko na bramce. Żeby na przykład puści, puściwszy w czasie meczu jakąś druzgoczącą szmatę zapomnieć się w ciągu dwóch sekund o tym i dalej po prostu I dalej, bronić. I dalej bronić, obrotach, bro, tak. albo bronić lepiej niż się broniło na tak. przykład do tej pory zdecydowanie, żeby cię, ta, żeby cię Twoja fatalna postawa w danym momencie, gdzie jesteś wygwizdywany przez 80 tysięcy ludzi, tak, nie pęczę Ci gromki nóg i, i, i nie, pęta. Pęta. Nie, nie pęta. Nie pęcze. Nie pęczę to odpęcza. Bramkarza, Bramkarza bramkarza Słynnego. Także to, nie to no, Bardzo fajna rzecz, bardzo ciekawie to powiedział. Myślę, że absolutnie oddał właśnie istotę, istotę, istotę tego. Panowie wyboru. redaktorze, czy myślicie, że y, smuda trener powinien zabrać takiego wolskiego na mistrzostwo? Zdecydowanie. Nawet gdyby miał zagrać 20 minut. Dokładnie żeby się oswoił, żeby zobaczył, to jest dla takiego zawodnika, no kiedy? Bo Im on, on, znaczy, bo, im bo... wcześniej on tego y, to poczuje, tym... tym... Znaczy, tak, mistrzostwa bo... Europy są jeszcze trzy miesiące. No, no. Znaczy, wiadomo, tak, że Mistrzostwa Europy nie, nie, nie tak. nie mistrzostwa, mistrzostwa Europy nie zdobędziemy, więc dla nas tak naprawdę strategicznym i najważniejszym zadaniem no tak <grym>? tych mistrzostw jest właśnie, żeby na przykład przygotować, przygotować drużynę. Tak, no, nowych zawodników, młodych, pokazać dowód, się, pokazać jak, się jak, jak najlepsze. Nawet jeżeli mielibyśmy zagrać całe Mistrzostwa, pierwszą wy wybraną przez Mudę Jedenastką, to dla piłkarza w wieku wolskiego bezcennym doświadczeniem jest to, żeby być na, nie, no to ławce, żeby być na ławce. Nie mówiąc żeby być... tym, że warto takiego piłkarza już oswajać z reprezentacją, no bo jakby jego obecność, jest to nie niebranie nie takiego talentu, to w ogóle mija się z celem po prostu prowadzenia reprezentacji. Nie, nie mówię, że to jest talent podobnej, podobnej miary, ale pierwsze mistrzostwo świata, Ronaldo, ten Nazario de Lima, zdobył nie wchodząc nie na boisko nawet na minutę. Messi, gdy wygrywał pierwszą ligę mistrzów swoją, nie zagrał w, w finale, nawet medalu nie odebrał. Ale, ale, no, przy, jest... ale w meczach na ławce to doświadczenie się zbiera widzi się co się dzieje w szatni, co się dzieje nie, na rozgrzewkach, z drużyny, co się no, dzieje nie, no na, na, na ja uważam, na że byłoby gigantycznym błędem, gdyby tego nie zrobił no poza teraz... tym taki zawodnik, jeżeli jedzie na zgrupowanie z kadrą i gra z zawodnikami reprezentacyjnymi na, na codziennych treningach, kilka lat starszymi od siebie i wie, że jest od nich lepszy technicznie, fizycznie że potrafi zagrać piłkę lepszą niż oni to on nabiera zupełnie inne jego poczucia wartości sam, sam siebie zaczyna w siebie wierzyć a na boisku, bez wiary w siebie to równie dobrze można spakować buty i iść do domu no. znaczy ja myślę, że w to tej chwili częste. to Wolskiemu raczej grozi to, żeby mu sadówka nie odbiła biorąc pod uwagę to, co robi I żeby nie został tak. drugim Patrykiem Małeckim tak, tak. No nie, nie, Ale jest. podobno tutaj właśnie Juźwiak powiedział, że tam psychologowie pracują nad nimi, że Z taką świadomość, jak, jak ma Juźwiak, tego, że rzeczywiście Akademia Legii, którą można, będąc kibicem Legii, nie kochać Mariusza Waltera i nie kochać ITI i można bardzo wiele przykrych rzeczy na ich temat mówić, natomiast Akademia Legii to jest projekt autorski tych panów, którzy to zrobili i to jest projekt, za który ci kibice, którzy opluwają ITI i Waltera i całą resztę będą długo, długo, długo po ich śmierci jeszcze w tyłek ich za tą Akademię powinni całować i kwiaty na, na, już na grób do, do Wejherta nosić. Zamiast krzyczeć jeszcze jeden. Taki, co niektórzy. Jak nie sam poczekałem. powiedziałeś, jedna jaskółka. Nie, nie, jedna. Ja od paru lat, odkąd jest Akademia, co rody obserwowałem ich treningi, dlatego, że grałem po chłopakach w piłkę na hali na Bemowie. Ja widzę, jak zmienia się system pracy z tymi, z tymi chłopakami, którzy mają po 12, 14, 10 lat. Skupieni są wszyscy trenerzy na posiadaniu piłki, na wyprowadzeniu piłki ze swojej strefy obronnej przy pomocy trzech, 4, pięciu celnych podań, czyli budowa akcji od tyłu, nie wywalanie gdzieś na dzidę, żeby oni się, w ogóle nie gra się. Na, jeżeli jest trening strzelecki, to tylko wtedy strzał na bramkę ma, ma znaczenie. Normalnie w grze te wszystkie drużyny są prowadzone bardzo konsekwentnie i rzeczywiście stawia się na technikę, na grę pił na jeden kontakt, max dwa. Za trzy, jeżeli drużyna gra sparing, po trzech kontaktach, jeżeli zawodnik przyjmie piłkę i zrobi trzy kontakty, drużyna traci piłkę, przejmuje ją drużyna przeciwna. To wszystko jest prowadzone naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a pierwsze... Pierwsze skutki tego widać i mało tego, jest kilku zawodników, którzy już grają w Młodej Legii, których zobaczymy pewnie za, za kilka chwil w Legii, czy w przyszłym sezonie, czy za dwa sezony, którzy mam nadzieję będą stanowili o, o sile tego zespołu i... Nie, droga jest jak najbardziej słuszna. Ja nie, nie, nie a o do tym tego mówię. Ja dodam, mówię, poczekajmy, że, poczekajmy na, wyzenki, wy, że wy na to, no wy, Bo, bo, bo taka, sama, taka sama historia była z koroną, jak prowadził ją Klicki. Ale to jest zupełnie i inny I też była gigantyczna szkółka. I, i, i, I też było strasznie dużo mowy na ten temat, Ale jak to będzie to jest nowocześnie prowadzona. To, jest projekt, który i, i to, lat, to jest projekt, który trwa od lat czterech, co najmniej. A, a pierwsze owoce, to właśnie jest w pierwszym składzie, to jest żyro, wolski. I za chwilę co prawda ukształtowany w kosie Konstancin, młody Kosecki, który jest na wypożyczeniu w Lechigdańsk Gdańsk i który w ostatnich dwóch kolejkach grał rewelacyjnie. No to, co ten chłopak ma motor w tyłku, to aż przy... znaczy, faktem jest, że jakbym mógł wsadzić worek na głowę i zobaczyłbyś dziesięć Kosecki, to byś pomyślał, że to jego ojciec. Bo ja bo nie wiem, czy mogę tak. zdradzić, ale podobno Roman Kosecki będzie nagrywał piosenkę. A to nie pierwszy raz. Nie pierwszy raz, tak, bo on jest gitarzystą. On jest gitarzystą, nawet grywał koncerty z grupą Izrael. Tak. I będzie i będzie i będzie z grupą, z grupą będziemy nagrywać hymn Kosy Konstancin. Ty też tak będziesz? Ja będę ich realizował, będę nagrywał. O, świetnie. świetnie. A będzie A reggae? Grać, będzie będzie regę, No to rewelacja. Będą grać i będą w zespole. A bo przecież zespole, nasz, zespole. Syn, naszego, syn naszego wspólnego kolegi, basisty, gra w kosie Konstancji. No i właśnie ten basista również tam będzie grał. Co więcej, bębniarza też mamy swojego w tym składzie. Nasi. <laughs> plus Kosecki, stary. Plus Kosecki i jeszcze jeden gitarzysta, który to tam ja się właśnie... To się wybiorę mówi, z wami na, na na Mario. Mario mówi, że, że jest jeszcze jeden chłopak, który to mówi, pan mówi, poważny muzyk, który też przywozi swojego syna na, na, na, na mecze. Nie, nie, nie. nie, Kości nie. bo Kościekiewicza, syn, jak grałem, trenowałem na, na skrze obory, które się nazywają teraz, Sk żeby ładniej było skra Konstancin. Rzeczywiście ja, ładniej, ładniej. zgrać no, nie ładnie, lepiej w skra Konstancin, już nie, nie skra obory. Byśmy od nich wypożyczali boisko jako sagita ursynów, to tam Marek Kościekiewicz jakieś swoje dzieci tam przy przyprowadzał na jakieś treningi. Nie, że będzie, będzie, a propos. Tematu, tematu koperty nie będziemy poruszali, bo nie ma o czym mówić. To, to, to, to, czy tak naprawdę, no to w, chyba już wyczerpaliśmy ten temat. Bo jest Odpowiedź y, y, pana Laty jest równie absurdalna. Ale nie na poziom, <głos> tylko, to, tylko ja myśl, za każdym razem myślę, że ten człowiek nie, już to mi się cały czas nie, nie może wrażenie, mnie zaskoczyć. Ja wiem dlaczego. Ja, się, ja, wiem dlaczego. ja, dlaczego. ja mam wrażenie, ja, że to wie, mi się proszę... cały czas śni. Znaczy Ach, ja ja nie, nie potrafię <głos> ogarnąć, Znaczy, powiem tak. Nie wierzę, że są tak głupi ludzie na świecie. Po prostu nie, nie wierzę. Ja wiem, to ale nie jest głupi. Przecież to jest, to co jest, to jest. Nie, nie, nie, nie. nie to jest tak. To jest tak. Nie mamy, nie mamy pańskiego płaszcza i co? Słuchaj. E, co bez ma... względu na to, czy to prawda, czy nie. To w ogóle nie o tym mówię. Taka odpowiedź. Ale wiem dlaczego. Po prostu wiem dlaczego wyleciał. Absolutnie głupoty. Wiem dlaczego wyleciał. wyleciał? Znaczy, no bierze pieniądze, ale, ale dlaczego już no, nie jest w związku? Nie jest w związku on po prostu pojedyncze stówki na wódkę podbierał. I wiesz, lacie się nie zgadzało, co jest w kopercie od Kuligowskiego i go wyrzucili. I teraz, teraz ukazała się rozmowa, w której prezes mówił, że chciał oddać tą kopertę, że dostał kopertę, tak, ale słuchaj, bo... bo ten... Nie, ona podobno komisji nie została w sejmie, w tym sejfie zamkniętym. W, w, w sejmie. No tak, był, był kiedyś senatorem, no to... Słynnym, bo nie zabrał ani razu głosu. No ale co mu zrobią? Co mu zrobią? No nic mu nie zrobią. No, no, nic nie zrobią. No, to to jest... Co mi pan zrobi, No nic pan nie bo, To Właśnie pokazuje, no, to rozmawialiśmy o tym już. No, Natomiast chciałem jakiej, odpowiedzieć wiesz, na to pytanie jednego z naszych i... słuchaczy. Co my sądzimy na temat weszło? Mhm. No więc ja chciałem powiedzieć, bo ja mam takie mieszane uczucia co do weszło. Gdyż z jednej strony weszło mnie czasem mocno bawi i niektóre rzeczy są całkiem zabawne. A z drugiej strony ja nie przepadam za takim tonem jak mnie tzw. publicysta po ramieniu poklepuje i uważa, bruga do mnie oczkiem i mówi tacy my jesteśmy fajni, my jesteśmy tacy prawdziwi wy kibice. Wy też jesteście fajni. Tak, wy jesteście fajni, jesteście prawdziwi kibice i wszystkim tej całej reszcie frajerów, co przychodzi na stadiony żreć kanapki i tam po pooglądać mecz tzw. to generalnie jesteście od nich wszystkich lepsi. I więc wy jesteście fajni, a ci niefajni to nie w ogóle spadają z naszej strony fajnej strony weszło i. I niech się zajmują tymi piknikami z reprezentacji Polski, niech się oglądają te, te, te dziwaczne wytwory futbolu, jakimi są Manchestery, Barcelony, Juventusy. A my, tu prawdziwi, prawdziwi charakterni kibice polskich drużyn, którzy odpalają racę i śpiewają, co trzeba zrobić z PZPN-em, to, to tylko, my mamy, tylko my mamy rację. No więc do tego, to ja za, za tym nie przepadam, akurat. Natomiast uważam, że niektóre publikacje takie jak pana Iwana, który tam czasem publikuje, albo jakiś komentarz Kowala, którego, który mnie czasem mocno bawi, po, jeżeli akurat jest w dobrej formie. Albo, albo no to czasami ktoś napisze coś, napisze coś rozsądnego. Natomiast poziom samych użytkowników weszło, którzy komentują i to, co się dzieje w komentarzach na tym tak zwanym to to jest portalu. To jest, polskiego internetu. To jest bagno po prostu. No, no, A tak to, że... wiesz, no, gazeta wyborcza, forum gazety wyborczej. Tak? Wygląda nie tak, tak same, samo, dokładnie. Nie ma większego bagna także po prostu. Tak... Czy znaczy to są. Tak się kończą te fora niemoderowane, fora, fora, które żyją z ilości Polsce. komentarzy, których nikt nie czyta? gdzie jest po prostu taki syf, że, że ryncz to przy tym to fijołki. No to, no ale to jest to, taka bardzo mocno polska specjalność. Polacy wszędzie na świecie jest tak, znaczy że, co, no to, no że to Czy Wiesz generalnie rzecz biorąc to, ale, tak, no to znaczy, ale cenzura jest nie jest do końca dodatkowo. dobrym rozwiązaniem. No to, to niby, niby z jednej strony to ma być jednak mimo wszystko wolność i, i wypowiedzi. No tutaj oczekiwało Ale co to, się... za wy... za, co to jest za wypowiedź pierdol się jebany pedale? No co to, jest za, to to nie jest wypowiedź, no przepraszam. No oczywiście, że nie jest wypowiedź, no ale no to, to jest to jest na takiej samej zasadzie, wiesz, no... Marszałek... Nie, tak wypowiedź bardzo dużo mówi, bardzo dużo. Dużo mówi. Marszałek... o stosunkach społecznych, o, marszałek, marszałek... o tolerancji nie, wobec mniejszości tak... seksualnej. Nie, no to, jest, to jest tak, o... tak. tak o... Marszałek senior też kurwa mi rzucał. O... E... Pokazuje w jakim seni. kraju żyjemy. No, to jest, no. To jest, to jest, po prostu jest, no, no właśnie, o to chodzi. No, takim, no. takim żyjemy, no i no, tak jest, no. No, u, nas, u nas na podcaście Dlatego tak walczę, pytań. dlatego tak walczę, o to, żeby u nas na podcaście się takie słowa nie pojawiały. Ale to nie chodzi o to, żeby słowa, się... zawsze panie Redaktorze? Właśnie o słowa. Chodzi o kontekst. Każde słowo ma swoje zastosowanie. tak język, język służy do komunikacji. Wykreśl wszystkie przekleństwa marszałkowi Piłsudskiemu i co zostanie? Pusty, szary mundur, a nie marszałek. No to nie był najlepszy przykład. Jak to nie był? Był! No nie, no, on był jeszcze wybitnym strategiem wojskowym, ale no tak, ale, ale chodzi o to, z całego jego charakteru nie no, tak. niewiele by rzeczywiście było Zostało... widać na zewnątrz, gdyby nie, no, no. Gdyby nie to, że on Ja się... mówię tylko o tym, że mimo wszystko jednak lepiej jest, gdybyśmy się starali mówić ładną polszczyzną. On mówił Mówimy. bardzo ładną polszczyzną. <śmiech> no przynajmniej Kresową. powinniśmy się starać. <śmiech> A my mówimy jeszcze ładniejszą święto wszystką Bardzo wierne słowa nie przystoją ludziom inteligentnym. No, no ja uważam, że czasami przystoją, jeżeli są inteligentny sposób y, użyte. Y, y, użyte. I tu się będziemy różnić. Tak Pięknie. Panie redaktorze, y, co jeszcze mamy? Lewandowski. Lewandowski? Lewandowski i co? tam się zaczęła jakaś historia z jego transferem, nie transferem, ile jest wart. No to nic nie wiem na ten znaczy temat. Znaczy nie tyle transferem, co dogaduje teraz z powrotem z klubem, bo chcesz, żeby mu więcej płacili. No bo on zarabia no, półtora miliona, miliona się, euro tak. za sezon. Trochę mało. Trochę mało. Trochę mało. Jak na zawodnika z takiej półki... Hmm. Czy mało? No jak, jak na to, co robi po prostu do tego klubu. No, o tak, to to, na przykład, gdyby trudno mnie, to nazwać małymi zarobkami. Ja bym mnie ktoś nie ktoś nie Tak, Jakbym nie ktoś płacił półtora miliona euro za rok, to ja bym był zadowolony. No, y, ale, ale patrząc, na to, patrząc na to, że zbliża się duża impreza, na której Lewandowski wystąpi, może na niej coś zrobić. Dużo nie zrobił, bo polska reprezentacja dużo nie zrobi, ale mimo wszystko może ja się jakoś Ja to bym pokaże. nie przekreślał, ja, ja, tak? Ja uważam, że polska reprezentacja ma bardzo duże szanse na to, żeby wyjść z grupy nie, to, i na tym no, zakończyć swoje... No to ja, u, ja tak samo myślę. w, w tak, tej imprezie. Tak, też typu. I, I mało tego, uważam, że jest to... E, A ja bym poszedł dalej. Wygrałbyś z Niemcami. Na przykład. Każdy... Nie ma lepszej okazji do zwycięstwa nad Niemcami do jak prawda. Mistrzostwa Europy, do u siebie. Ale każdy mecz wygrany przez polską reprezentację po wyjściu z grupy będzie pamiętany przez następne 20 lat. Nie, no, pamiętajmy, że wygranie jednego meczu po wyjściu z grupy powoduje, że, jesteś, że jest się w strefie medalowej. No tak, no, właśnie o tym mówię. <laughs> Dlatego ja wierzę w naszych chłopców. A czy wiesz, tam, no, ja też wierzę, tylko że no. Y... I co więcej, wierzę, że stać ich na niespodziankę. Tylko, że weź pod uwagę to, że po wyjściu z naszej grupy ląduje się, nawet jeżeli się ją wygra, to gra się z drugą drużyną z, gru z grupy, w której są dwa pierwsze miejsca, mogą zająć Niemcy lub Holendrzy. Więc lą... I nie ma lepszej okazji, <laughs> że powtórzę. Wystarczy absolutnie bajeczny, nieprawdopodobny, jedyny w swoim rodzaju mecz Wojciecha Szczęsnego i obrońców, i dobry męż Lewandowskiego. Z Lewandowskim to jest tak, że jemu ten kontrakt... Jeszcze, jeszcze Jędruś Kmicic zatykający armaty tak. przeciwnika kiełbasą. No. Ona się jakaś nazywała. tam. Kolubryny. Naści, tak. piesku kiełbasy. Tak Tak jest. E... <gry> Kontrakt Lewandowskiego no, to się kończy dopiero w 2014 roku. Dlatego no, powinien natomiast, już negocjować. No to on już go zaczął negocjować i wydaje mi się, że w znaczy, negocjuje moment sobie podwyżkę, no, no normalne. No, nie jest jest nieprzypadkowe. Jest, nie tak. jest bardzo dobry. Mało tego, jeżeli już jeżeli już dojdzie do negocjacji tej kwoty, no to z tego, co ja się orientuję, to również zostanie podniesiona ewentualna kwota, za którą on miałby odejść do jakiegoś innego klubu. Mhm. Tego By... też na dłużej przypiszę do Borucji. I co go na dłużej przypiszę do Borusi. A jeżeli Borusia... powoduje bardziej spektakularny, spektakularny transfer. Tak. Do. Do, no właśnie, do. No. I, i, no i tutaj nie wiadomo dokąd. Dlatego, ja, bym że... nie ja bym tutaj jeszcze nie tutaj jeszcze szalał. Dlatego, że on akurat do tej Borusii to pasuje idealnie. I ta Wraz, Borusia, z... Borusia gratali. Były ostatnio jakieś takie spektakularne transfery z Niemiec? No, Nuri Sahin do Realu Madrid. No tak, no. I no, no, tak, i Ale no, no, Ale To już jest zupełnie gra, no. inna historia. No tak, no, do Realu odeszli reprezentanci no, niemiec, no, i sami Kedila i, no, no, no, no, ja i ale. No i Ozio, no i Top. Ale generalnie do Realu nie pójdzie Lewandowski. No nie, nie pójdzie. Nie pójdzie do Realu, więc tutaj, I nie dlatego, nie... że jest kibicem Barcelony. <laughs> Bo ja myślę, że jakby dostał taką propozycję, to by się pewnie zdecydował. No, chodzi mi o to, że jeżeli podpisze ten kontrakt faktycznie i ta stale, kwota odstępnego pójdzie dużo w górę to najprawdopodobniej go przypiszę po prostu na długo już do Borussii, co nie jest też wcale źle bo gra w świetnym klubie, klubie, który ma szansę po raz drugi zostać e, mistrzem Niemiec, ja uważam, że gra w podstawowym składzie, jest zawodnikiem w podstawowej jedenastki to takim bardzo znaczy, solidnym świetne rozwiązanie jak, glicze... dla mnie, jak dla mnie to nie jest najgorsze dla... rozwiązanie ja też uważam, że to jest dobre rozwiązanie, biorąc pod uwagę to jak stabilnym na przykład klubem jest Bayern Monachium, jaką ma kadrę Zobaczcie: Robben tak? Ribery, Gomez. Jeżeli byłaby. Liga niemiecka, to jest jeden. No, nie mówiąc o Schweistangerze, który właśnie wrócił po kontuzji. Nie no, to, co oni pokazywali teraz ostatnio. No tak, to jest bardziej, taka to, liga, li, to. liga ludzi, którzy grają wiele lat. Grają wiele lat, wiedzą, co potrafią. A. I tam jest tak, że jeżeli drużyna jest stabilna, no to widać, że ta Borussia nie przypadkiem wygrała mistrzostwo w ubiegłym sezonie, i w tym jest znowu liderem i tylko ma inną filozofię, tam jest dużo więcej piłkarzy młodych kupowanych za zdecydowanie mniejsze pieniądze, z dużo niższymi kontraktami, ale tam rzeczywiście to jest drużyna, która gra dla całego miasta i dużej części Westfalii jako regionu. Drużyna rozpoznawalna i co, jeżeli miałoby się być stabilnie na stałe gwiazdą takiej drużyny na przykład przez najbliższe 2-3 sezony, no to kierunek z Borussii gwiazd Takich, tego typu, jak, jaką gwiazdą może być jeszcze przez najbliższe kilka sezonów Robert Lewandowski, no to pokazał Tomasz Rosicki, tak? Który odchodził do Arsenalu. I ja na przykład uważam, że w tej chwili, gdyby Robert Lewandowski poszedł na przykład do Liverpoolu, to w Liverpoolu by sobie świetnie poradził. No. no, no bo no, to bo tam, jest. No bo tam. No, Oprócz, on, no, on, z, on z takim Suarezem w ataku to no tak, jest no po mam. prostu wiesz i, i Dirk... Zwłaszcza, że, że, że Suarez, Suarez potrafi wiele meczy nie zagrać. Tak, a, a, a do tego, ale do, a do tego jest piłkarzem, który w odróżnieniu od wielu napastników południo, południowoamerykańskich on ma oczy dookoła głowy i na przykład jak popatrzymy i lubi podawać. I, lubi podawać. I to, co, to co zrobił z Gerardem w ostatnim meczu to z Evertonem mistrzostwo no, to mistrzostwo świata. Ja uważam, że to był po prostu ukłon w stronę kapitana. No, no, w takim meczu? No, w takiej pozycji? No, no proszę Cię, który ma... zawodnik by nie strzelał będąc na, pi na piątym meczu, Na mecie. pewno nie Christiano. No. <laughs> nie, no ja myślę, że nie, nie byłoby wielu zawodników, którzy by odgrywali piłkę w ten sposób. Znam jednego, który by odgrywał nawet jakby był sam na, stojąc na linii i nazywa się Daniel Alves <głos> on zawsze podaje nawet jak powinien strzelać Także tak, tutaj, tutaj popisał się świetne zagranie, no i świetny powrót Gerarda tak naprawdę No, no i, i w ogóle fajny mecz y, dla, dla kibiców Liverpoolu szczególnie, no. bo no, ci z Evertonu z drugiej strony no, Ulicy, derby tak derby to zawsze derby no. dużo bok siebie jeszcze jeszcze w Liverpoolu bywało o, różnie mimo wszystko mimo ustawień tam coś powiemy o jakichś innych dyscyplinach sportu dzisiaj czy No nie możemy bardzo? powiedzieć na przykład o, o polskich Kowalczyk. sportsmenkach generalnie obu takich co bo tak znaczy o co co już tyle no już zmęczona no. No bo wiadomo że albo się w, w Wspinasz na Alpe Czernis i wygrywasz Tour de Radwańska no co, Radwańska wczoraj, dostała po nosie po prostu. za Wczoraj grałem w tenisa i grałem tak jak Radwańska. A, tak, tak, teraz kolega pocina. Nie, nie, przegrałem po prostu. Graliśmy w Debla, ale nasz Debel przegrał 6-3-6-2. Także się, że zdobyliśmy dużo więcej punktów niż Radwańska no, nie za Zarenką. Ja na za jest lepszą tenisiską zdecydowanie. Od, od znaczy też może jest. Też, znaczy też ja bym na miejscu tej Radwańskiej przed następnym wielkoszlemowym turniejem trochę odpoczął bo rzeczywiście to, to, że ona tam z tą Azarenką przegrywa, no kto z nią w tej chwili nie przegrywa? Radwańska poza tym jest w rankingu, weźmy to pod uwagę wyżej od Karoliny Woźniackiej jest na czwartym miejscu, to jest w ogóle wydarzenie jakby mi ktoś powiedział parę lat temu, że Polka będzie na czwartym miejscu na świecie w tenisie, w rankingu światowym, to bym się zastanawiał, na co, na co on upadł i dlaczego tak mocno. Znaczy, teraz w tenisie kobiecym jest. Znaczy, pozornie nie ujmuję sukcesu radwańskiej, ale teraz w tenisie kobiecym jest taka dziwna historia, bo tak naprawdę. Przykład Woźniacki pokazuje, że można być na pierwszym miejscu w rankingu przez wiele, wiele, wiele lat i nic, i nie, tak wygrywać. Naprawdę... I nic nie wygrywać. No bo ona wielkiego szlema jeszcze nie wygrała. nie wygrała. No właśnie, więc chodzi mi o to, że to jest tak dziwnie w tym kobiecym tenisie, że ten ranking jest taki trochę mało miarodajny, bo tak znaczy, naprawdę to jest... najbardziej prestiżową historią, i tutaj wszyscy najważniejsi, Ranking jest ważny w momencie, w którym jedziesz na turnieje, turnieje WTA jedziesz na turniej, bo tam po prostu raz, że jesteś rozlosowywany, dwa, że po prostu dostajesz za to większą garść za to, że jedziesz. Trzy, że są turnieje, na które jesteś zapraszany jako gwiazda, bo jesteś wysoko w rankingu. No tak, ale, jest pra ale prawdziwa siła ale... kobiecego tenisa jest w tej to chwili są taka, i to że Kim Leisters, są... która może nie grać przez pół roku w tenisa, przyjeżdża na wielkiego szlema i tak. jest w stanie dojść do finału po prostu. No, no właśnie, I może jest za jest i tak naprawdę no. I one tutaj dzielą i rządzą. Zawsze są siostry Williams, z jeszcze mogą wrócić tak naprawdę i zawsze no myślę, mogą powalczyć. Myślę, że jakby wzięła rakietę, to i tak dałaby radę szybko się przebić do pierwszej dziesiątki. <głos> Więc byłyby w, stanie, byłyby w stanie... No, tak jest dziwnie urządzone, ale nie, nie, jak mówię, nie umniejsza, nie umniejsza to zasługi radwańskiej, że mimo wszystko pokazuje ostatnim, ostatnim rokiem, że gra coraz lepiej i spija się na wyżyny. Tak naprawdę ja myślę, że największym, największym przeciwnikiem radwańskiej nadal pozostaje jej psychika. Znaczy, ona za bardzo się spala na rzeczach nieistotnych w tym momencie. Znaczy, na jakichś konfliktach właśnie ze Zarenką i tak dalej, to niczemu nie służy tak naprawdę. Powinna się, ja się koncentrować tylko i wyłącznie na grze. Nie czy, czy, czy, czy jakiś sens ma to całe zamieszanie z tymi trenerami, że tu opowiadanie, że ten miał kontrakt tylko na tyle spotkań, a później tamten. Kto o tym wszystkim decyduje? Ja też nie, nie jestem aż tak mocno, nie siedzę w tenisie światowym, żeby. To jest, żeby... To jest, to jest tak, że jak mówię, no niewątpliwie gra lepiej, aczkolwiek. Fajnie by było, jakby się skoncentrowała tylko i wyłącznie na grze. I wtedy, wtedy myślę, że byłoby dużo lepiej. Ale ja też myślę, że ona nie jest tego typu sportowcem, co jest tylko i wyłącznie na sporcie skoncentrowanym. Ja myślę, że ona, wiesz, torebki, zakupy, podróże. No to wahacje. mają wszystkie. No to mają wszystkie. Aczkolwiek, no jak patrzysz, patrzysz na, na, na tą, na Woźniacką, no to. To jest właśnie przykład zawodniczki, która myśli tylko i wyłącznie o sporcie. Znaczy ma jasno sprecyzowany cel. cel. Cel to jest tenis ziemny i te wszystkie inne... Co A macie, w to jest problemu. za Radwańsko. No. Daj Boże, Radwański po tylu latach spaść na, na piąte miejsce, po, po, po, po takim czasie bycia na pierwszym miejscu, no. Jak Boźniacu. No tak, ale... Nie ma zawodniczka, czy zawodniczki, który by się utrzymywał przez no, nieustająco po prostu na pierwszym no, miejscu. W a z Justynką, no to co? No, Justynka ma tak, że y, tak naprawdę to trzeba podporządkować wszystko y, te, w, kolejnych, w kolejnych sezonach Igrzyskom tak, y, Olimpijskim. No bo, znaczy mnie to bo w tej całej sytuacji świata i, i, i, i Turdeski Ski, to ona już tam <klujna> wygrywała wiek, jak na jej wiek tyle. Że to, czy ona w tym sezonie by ten Buchar Świata wygrała, czy nie. Pewnie lepiej by było, gdyby wygrała. No ale jak to się ma odbijać kosztem kolejnych kontuzji kolan albo kontuzji przeciwnika. Przeciążeniowych... Biergen po prostu okazała się być lepsza. No po prostu. No, najnormalniej w świecie w przeciągu całego sezonu znaczy, jest... miała lepszą taktykę i okazała się być lepsza. no. Znaczy, czy lepsza wiesz? No, w sezon... W sezon się tak dziwnie teraz podzielił, że tak. Lepszy miała Biergen początek, środek i drugą, jakby, część ten. Pierwsza jedna czwarta dla Biergen, dru druga jedna czwarta i trzecia jedna czwarta dla Justyny Kowalczyk. I ostatnia jedna czwarta sezonu dla, yy, dla Biergen. Kurdeski ja wypada w połowie. I Turgeski wygrała w cuglach Justyna Kowalczyk. No tak, w cuglach to nie jest. No, ale... Nieszczęśliwie się składa rozkład konkurencji o tyle, że Justyna dużo, bardzo dużo jest w sezonie sprintów. No tak. No I I w, to, to... w tych sprintach zdobywa się mniej więcej tyle samo punktów, co w biegach na 10 czy 15 kilometrów po prostu za zwycięstwa. I, a Justyna źle się czuje w tłoku no i, i co, tu, co no i, a w sprincie nie da się uciec na pierwszych 500 metrach i zrobić sobie na nich 100 metrów przewagi no bo to gdyby tak to było możliwe to ona by się z Usainem Boldem ścigała a nie z Marit ja na No po prostu myślę, że tak że, że, że... Tutaj, tutaj być może ta taktyka po prostu pozwoliła, pozwoliła Biergen zdobyć ten. ten. No, coś za coś. No, mam wrażenie, że, że, że oni po prostu z, z Biergen jednak postawili na to, że, że, że właśnie na te. że taktycznie, po prostu wygrali w, pod względem taktycznym. Że mimo wszystko ten środek słabszy po to, żeby na koniec sezonu, kiedy wiadomo, że, że rośnie zmęczenie. Tak, ale w dwóch poprzednich sezonach Biergen była liderką do Turdeski. Potem i... odpuszczała, a potem. A później, przegrywa. później Turdeski przegrywała. Już nie była się w stanie. Albo nie startowała w ogóle. Albo nie startowała w ogóle, i nie Bo, bo tak. czekała, że wygra Puchar Świata. Już ona się tak rozpędzała po turdeski, że była w stanie i wygrywać, i dowozić, i nawet powiększać przewagę do końca sezonu. No, no tak, no ale, za to, ale przygotowa... za to Biergen wygrywała duże imprezy. No, no, no, no, Weź tak, też pod uwagę, że na Biergen w tym sezonie pracowało kilka zawodniczych reprezentacji. No, za słuchaj, no trudno mieć do niej do, o, no. o, o to pretensje, no bo po prostu reprezentacja Norwegii wygląda taka a nie inaczej tak, w No ale oceniając postawa już Justyny Kowalczyk, Słowo, musimy pamiętać o tym, że ona ma serwismenów, ma trenera i jest sama na ale trasie. Ale ja nie oceniam jej postawy. Znaczy, no oceniamy, bo się sezon skończył. No sezon, jeszcze nie, no, Zostały dwa starty. No, tak, no ale ja, ja nie oceniam postawy Justyny Kowalczyk, tylko mówię po prostu, oceniam jakby cały sezon. Ja właśnie nie oceniam. To jest, to jest kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć. To jest to, co mnie absolutnie przeraża i ja wiem, że przeczyłem wielokrotnie na dziennikarzy sportowych w Polsce, ale to, co się dzieje teraz wokół Justyny Kowalczyk, ja uważam, że to jest po prostu... Bo ja nie Nie bo nagle, bo jest tak, że nagle jest gigantyczne, wiesz, szum i wielki. Nie, bo jest wielki szum, wiesz, Justyna Kowalczyk to, tamto, i to, jak to. Nasza wielka, wspaniała zawodniczka, Kacina Wielka i tak dalej, i tak dalej. Po czym nagle Justyna zaczyna przegrywać w sensie takim, że zaczyna zajmować drugie miejsce. Drugie, czwarte, szóste, no to się Ale nie, no ale w tym sensie, że w pucharze świata. I nagle po prostu żałoba. No ale ja Nagle wszyscy... Może ja mediów nie śledzę. Wystarczy posłuchać biegów. No. Po prostu... No nie, żenujące, ja, to, ja, nie jestem, ja nie jestem w stanie biegów słuchać, bo je, je tam te biegi komentuje Marek no to Oni też nie i To jest taki głupek, że to jest po prostu. Ja wolę się, jakbym. Liga lato. No, to, jest, to jest po prostu niewiarygodny. To jest zawodowy, były sp lekkoatleta, sportowiec. I on po prostu takie dyrdymały opowiada, że. że no, I, to nie jest, wiem, no, I to jest. Krak, I to jest. Nie, ja uważam, I nagle po prostu. jest jest, i, i jest, żałoba, jest żałoba nad Justyną Kowalczyk, bo jest druga w pucharze świata. No, ja uważam, że jest tak samo. Wielką wspaniałą zawodniczką, jak była miesiąc temu, i należy jej się ogromny szacunek. Biergen jest to, lepsza. Na to polega spor i powinno. Znaczy I ja wcale to, nie u... że... mało to, że... Że ja wcale nie me... uważam, że jest lepsza. Po prostu tak się ułożył ten sezon I nie no, no, w tym i sezonie wiesz, jest lepsza. No biergen... Po prostu w tym sezonie jest lepsza. No wygrywa pokar świata, jest lepsza w tym sezonie. Znaczy, no, Oczywiście no. jest tak, że, jest jest taka tak, że, że wyciągnęła, no. wyciągnęła biergen wnioski w, do, w, z przygotowań do dwóch poprzednich sezonów. Przygotowała się trochę inaczej. W dwóch poprzednich sezonach nie było tak, że Jochałk i pozostałe zawodniczki norweskie musiały pomagać. A nawet jeżeli próbowały pomagać, to ona była o tyle słabsza, że nawet przy ich pomocy by nie dała rady. Teraz się po prostu tak się ułożyło, że nawet przed startem na 30 km Jochałk mówi, że zrobi wszystko, żeby Justyna tego biegu nie wygrała. Akurat na 30 kilometrów, jeżeli biegną trzy zawodniczki, to są w stanie jedną zagonić i ją zmęczyć. No to akurat się nie udało. Znaczy, no nie zrobiła nic tak naprawdę, żeby, żeby pomóc, pomóc Biergen, bo tak naprawdę no bardzo no bo szybko je odeszło. No to się nie liczyła. No bo się nie liczyła. Później, no tak, ale sama, później Ale sama deklaracja tego typu, tak, mnie już wystarcza za, za pewną informację dotyczącą tego, jak reprezentacja Norwegii podchodzi do tej rywalizacji. tak? Nie, no ale. Dostawali no, ich to musiało. Jestem, jestem przekonany, że gdyby była taka szansa w, w reprezentacji Polski, jestem. Przekonany, że tak samo by się to odbyło. Przynajmniej no, no, mam ja taką myślę, nadzieję, że, ja, że, że ja zawodniczki myślę, że... by tak ze sobą współpracowały. Ja myślę, że, no. ja myślę że, że. Mam taką nadzieję. Myślę, że spinka Norwegów na jedną babę z Polski, gdzie u nich jest to zdecydowanie sport numer jeden sport narodowy i sport, który uprawiają wszyscy, nawet jeżeli nie umieją chodzić. Także, jeżeli ich lała przez tak długi czas jedna Polka. No to rzeczywiście. No to też nie jest tak, że ich lała. No, no, lała no... ich w Pucharze Świata, ale nie lała ich na dużych imprezach. No to jest wiesz. No, to, no lała, to, to... No, ale Puchar Świata, tak jak sam mówisz no, o Mistrzostwie Anglii w piłce nożnej, Puchar Świata w narciarstwie Alpejskim to jest absolutna podstawa. No. Nie, no tak. tak. No ale, ale rozmawialiśmy, o tym zeszłym, rozmawialiśmy o tym w zeszłym roku i sami mówiliśmy, że Biergen odpuszcza Puchar Świata po to, żeby wystartować i, i zdobyć Mistrzostwo Świata czy Mistrzostwo Olimpijskie. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że taka jest taktyka biergen. No ale w zeszłym roku nie było żadnej dużej imprezy. I to co było w zeszłym to, roku? No turdeski jest i turdeski biergen no albo nie, odpuszczała, no, biergen, albo przegrywała. Nie, nie, nie, nie no, no, no bo się szykowała przeważnie na duże imprezy. No. Chodzi no, mi dużą o to, że... imprezą co roku jest Puchar Świata, w tym roku największą. No w tym roku jest to największą. I, i turdeski, który jest w tym roku, I widzisz, i w tym roku jest największą i w tym roku obie postawiły na walkę o ten Puchar Świata. Obie. No, bo Justyna, Justyna ma tak jak, nie tak jak Manchester United, tylko raczej tak jak Barcelona, walczy o wszystkie puchary co roku. No i dobrze. No, no I, I dlatego czasami przegrywa. No ale ja nie, mówię, ja nie mam pretensji. I po tym poznaje Okej, się. Dobrze. Po poznaje, ale ja nie wiem, bo ja ja poznaje, mu... czuję się, czuję się, czuję się, czuję się jakbym cały czas, jak ja bym krytykował Justyny Kowalczyk. Właśnie chcę powiedzieć coś zupełnie odwrotnego. A teraz no. proponuję, żebyśmy wspólnie pokrytykowali tak zwanych kibiców Lecha Poznań. Ale co tu krytykować? Krytykowaliśmy kibiców Legii, którzy bodajże zrobili też coś takiego. Nie, nie Lechi, nie. Lechi, Lechi Gdańsk chyba czy nie Arki Gdynia, nie pamiętam, bo to była taka sama historia. Że, że, no nie, no że to tak, weiss, nie, nie no, Tłumaczenie się, że nie zauważyliśmy, że jest minuta ciszy, to jest takie tłumaczenie. A się o tym mówię. Tak, bo ja myślałem, że chodzicie ja chodzi o ci odpalenie rac na, na kolejnym nie. Nie. turnieju nie. piłkarskim młodzieży. To też lech poznać. Tak. Też lech poznać, dlatego mówię. Ale zrobienie czegoś takiego to znaczy... Znaczy co, że nie widzą, że zawodnicy stoją na środku i cały stadion milczy? Nie wiedzą o tym, że w czasie każdego meczu będzie ta minuta ciszy na początku. A może to jest ta sama liga, co Grzegorz Lato? Znaczy liter, na pewno. Ten cały tam baran od tej wiary Lecha. Ja bym mimo wszystko nie obrażał Grzegorza Lata. <śmiennie> Myślę, że Grzegorz Lato dał radę jednak prawidłowo uczcić tak. minutą ciszy śmierć kolegi z nie, no Oczywiście, że tak. No. W odróżnieniu od jakichś paru baranów, którym nie, nie przyszło do głowy, że, że, że... Nikt ich nie poinformował, że w 54 minucie Ale może oni po prostu się nie w... klaszcze. Może oni po prostu nie wiedzieli, o tym. Ale wiecie, kim był ja na przykład smolarek. nie wiedziałem o tym. Ja na no, przykład nie wiedziałem no, o tym, ty się nie że, że w 54 minucie będzie się klaskało dla, dla, dla ale nie wybierałeś się na stadion. Ręce nie, nie, nie ci, że wszyscy, się. którzy się wybierali Wieczeniem. w tej kolejce na stadion o tym wiedzieli. Tak, aha, no to chyba, że tak, no bo ja mówię, ja nie wiedziałem o bo tym. Bo jak wchodzisz na forum, y, wiesz, y, swojej drużyny po to, żeby zobaczyć, nie wiem, y, jak tam jest. nie Ale wiec, jak się wybierałem na stadion, też nie wchodziłem na fora drużyn, na które się Rane, Ale to byś się przed stadionem o tym dowiedział. A, no. No. Albo by ci taka, koledzy tak, powiedzieli. Albo nawet porządkowi by ci powiedzieli, no. No to no wystarczyłoby, no żeby wszyscy dookoła wstali, tak. zdjęli czapki i zaczęli klaskać. No, by nie no nie. Ja, ja, się. Ja, mówię, ja mówię tylko o tym, że ja o tym nie wiedziałem. No. Mówię tylko i wyłącznie no. o tym. No. Ja się dowiedziałem, z weszło a propos, aczkolwiek, że jest taka inicjatywa. Aczkolwiek mam wrażenie, mam wrażenie, że jakbym był na stadionie, faktycznie, to w tej 54 minucie wiedziałbym, jak się zachować i co zrobić. Więc tak przypuszczam, tak. przynajmniej. A właśnie a propos weszło, to ja się dowiedziałem, z weszło i to jest inicjatywa weszło w ogóle. Mhm. Ta 54 minuta. Bardzo fajna inicjatywa. Tam jest w ogóle dużo fajnych inicjatyw na tym weszło. Takich. i to Bicowskich, takich od, od, od wewnątrz i no jest trochę ludzi normalnych, jak to, jak to wszędzie. Zweszło się dowiedziałem, mało tego udostępniłem ten link a propos 54 minuty natychmiast Polonii Warszawa jako klubowi i Polonia Warszawa obok Wisły Kraków była drugim klubem, który z, Dzięki redaktorowi zawadzie. Brawo. No bardzo, bardzo prawdopodobne, bo to po, po raptem po paru minutach, odkąd się ten... Jeszcze brakuje tyba... tylko, żeby kupił nam aparaturę, robić. robi pii. Ja Ci zaraz dam. No, po powodu, nie wiem, po dwóch, czy czterech minutach wysłałem link z tym do, na stronę klubową, także może klub się dowiedział z jakiegoś innego źródła tego, nie wiem. Może są szybsi. Do, do, nie, ważne, nie że się udało świetna, i, na, no. i na Polonii te oklaski w 54 minucie rzeczywiście trwały ponad minutę tak jak to rozmawialiśmy, no niestety nie ma rozwiązań idealnych, nie ma szansy na to żeby wszyscy potrafili się zachować no, no, nie ma takiej możliwości no tu się udało, niestety. Na, nawet wyjątkowo głupkowaci kibice Jeloni, którzy przez cały mecz obrażali kibiców Polonii Warszawa, w końcu im się udało sprowokować to w 54 minucie umieli się zachować Mam wrażenie, że mało którzy kibice nie obrażają krzykbiców innych drużyn. Nie, że ja, nie mam, ja nie, nie mam takiego wrażenia. Port taki dość powszechny. Nie mam takiego wrażenia. Nie, ja myślę, że jak tak patrzę, słucham, to czasami się zdarza, że... Nie wiem. Nawet kibicą wiwe się to zdarzyło. No, z Płockiem to się zawsze obraża. No, właśnie widzisz, nie, właśnie widzisz, nie. Właśnie było tak zazwyczaj, że to gorsi byli kibice z Płocka, faktycznie, że jak dochodziło do meczu między Wiwe a Płockiem i dochodziło do meczu w Płocku, nie, no, nie, no, akurat, to tam akurat, rzeczywiście ci kibice, kibice tak byli, a kibice Vive zachowywali się, za, jak ja pamiętam mecze, mecze z Płockiem, zachowywali się bardzo, bardzo porządnie i bardzo mi się ich postawa po, podobała. I to naprawdę był wyjątkowy mecz. To był naprawdę akurat wyjątkowy kibice, mecz pod tym akurat względem. Kibice, akurat kibice z Płocka nie muszą długo myśleć, żeby sprowokować kibiców z Kielc. Wystarczy, że zaczną skandować. Wenta nigdy nie będziesz Polakiem. No ale to, to już to robili. I, I robią ja, cały czas. I ja robią cały czas, ale w zeszłym sezonie nie dali się sprowokować. Dali się sprowokować teraz, po raz pierwszy. Znaczy, nie wiem, czy dali się sprowokować, tak czy inaczej. No Może dlatego, to, że Viva przegrała mistrzostwo w zeszłym sezonie. Że, że po prostu tak zrobili. No tak zrobili, nieładnie, szkoda. Bardzo mi się za to podobała reakcja zawodników. To tak, Ta była również. jasna, klarowna i zdecydowana tak jest zdecydowana jak początka do końca nie zostawił nas na na kibicach Zjesz, suche, suche nitki po, po meczu wygranym znakomicie, Wiedział, znakomicie powiedział do kamer że nie życzy sobie tego to ja bardzo to, bardzo bardzo mi się to podoba że na trybunach są dzieci również że jest to trochę inna dyscyplina to jest, jest rodzinie na trybunach to jest bardzo wiele rodzin tam przychodzą y, kluby młodzieżowe między nas, tak, nasz ale, przyjaciel. Ale, ale Piotr gdyby, prowadza swoje młodzież gdyby, ze, piłkarze, na ten Między innymi piłkarze, dlatego, że tam jest taka atmosfera. Gdyby piłkarze potrafili zareagować w taki sposób na doping swojej drużyny, yy... W taki sposób, w jaki zareagował Sławomir Szmali, pozostali piłkarze Vive, którzy powiedzieli, że nie życzą sobie tego typu dopingu, że na, na, że na hale przychodzą rodziny z dziećmi Ale to... i że uprawiamy trochę inną dyscyplinę sportu. No to jest fantastyka naukowa. Najpierw zarządy klubów musiałoby się przestać bratać z bandytami. Ale na... znaczy, wiesz, w I, ostatnim i wtedy meczu. Wtedy może piłkarze meczu... reagowaliby normalnie. W ostatnim meczu Realu Madryt, w ostatnim meczu Realu Madryt ligowym. Trybuny Realu krzyczały, nie, przepraszam, w Lidze Mistrzów trybuny Realu krzycza nie, nie zamiast dopingować w meczu z CSK dopingować Real, krzyczeli i nie sta co było słychać nawet w Polsce w telewizji oglądając mecz, życząc śmierci nieście, grupa ultrasur, czyli normalna bojówka faszystowska. Co zrobił po meczu trener Mourinho? Podszedł do trybuny ultrasur i podziękował im oklaskami za doping. No to tyle mam też do powiedzenia na ten temat. Nie bo... na die, zastanawiam ja się. Nie, było Bo blisko. Bo, bo to było to nie chodzi, już blisko. Bo to nie... ale... czułem, czułem jakąś pustkę w czasie tego. Tak, jak, jak prawda. Był jeden odcinek, był jeden odcinek z tak. odparku, kiedy tak, Keny przeżył. Dokładnie. Tak, tak. <laughs> Coś było nie tak. I było teraz, tak. Na koniec ale... było takie. Wydawało mi się, że to dlatego, że nie ma redaktora Magdżara i nie będzie anegdotki. Nie, ale to chodziło właśnie. A to tego, nie, to nie, nie jest anegdotka. Dla tego, to nie jest anegdotka, dlatego że Bo nawet ma... jak w pewnym momencie pojawił się Real, pojawił się i pojawiała się Barcelona. Jednak a, nie, było. A, tak, nie, było, nie było. Ale widzisz, tak z, jednej, a z, była jednej, z jednej strony mówisz, że to nieładnie, że kibice vive y, bluzgają do kibiców Płocka, y, y, y, a z drugiej strony bawi Cię to, że kibice Realu Madryt życą, życzą ale śmierci. Ale w ogóle nie bawi. Życzą śmierci to nie, i nieźcie. Nie, zupełnie nas to nie po bawi. Po prostu my się cieszymy z tego, że, to, że, że nasz Bardzo ładnie nawiązałeś pełny. znowu i, i, i, i powiedziałeś nie, no, coś na temat do, Mourinho. do, do rozwiązań boiska. Mało tego, rzecznik, rzecznik Murinio, coś w ogóle po raz kolejny kuriozalne dla mnie, że że trener ma swojego rzecznika. Słuchaj, to ja go zostawię. <głos> ja... Nie wiecie, co powiedział. Powiedział, że po, poszedłem na mecz, na mecz w, w Moskwie, dlatego że słyszałem tylko kibiców CSK. Znaczy zachował się trochę jak zawodnik Małecki, który to kazał ludziom z boiska, tym kibicom, kazał im. Iść obu, szybko. Iść szybko w innym kierunku niż ten przewidziany przez nich, dlatego że oni siedzą na, na trybunach, jedzą kiełbasy i nie ma tam miejsca dla takich pikników. No więc z jednej strony trener Mourinho podziękował faszystom za, za to, że Blues i nie Inieste, bo innego dopingu nie uprawiali, a z drugiej strony jego rzecznik powiedział, że na Santiago Bernabeu jest za cicho i żeby ci, co są tak cicho, to żeby też udali się szybko w innym kierunku. No, to zdarzało się też mówić Fergusonowi i piłkarzom, że... że... Jeżeli mają ma nie być dopingu na, na, na ten, to tak, żeby nie ale, przychodzili. Ale, no, ale, Ferguson, ale Ferguson... Parę sezonów tak temu było. No. No i Co jest cały czas. W Anglii wbrew pozorom na stadionach wielkich drużyn wcale nie jest głośno. I... No chyba, że ostatnio na stadionie Chelsea. <śmiech> no w meczach tego typu o nie, to bywa, ale, ale na lidze no, my byliśmy na Arsenalu na przykład. I, no, no to z Wigan. To, to... Tak, no, ale, doping, ale doping na Arsenalu generalnie słynie z tych, że to na no, jeden wielki, wielki. Jeden no. Wielki piknik, Jeden tak, wielki wiem, piknik, tak. bardzo przyjemnie, świetne tak. piwo i, tak. i ok. Aczkolwiek jak była rozmowa potem w po meczu, świetnie, po meczu, piwa. po meczu. No, świetnie, że było z alkoholem, tak, że było w ogóle. Jak była rozmowa po meczu z Dudkiem, to pytano, właśnie tak. był zagadnięty o atmosferę na stadionie, to mówi, że po czterech latach spędzonych na ławce Realu. I patek spędzonych w Liverpoolu na Bramce, no to mówi, że tam atmosfera znaczy, jest skrajnie różna. Na, nie, no, na no skrajnie, dlatego, że wiesz, no, na, real to w ogóle jest w ogóle skrajny przypadek, jeżeli chodzi o skalę no, na no, sprawę. On, on, on mówi w ogóle o Hiszpanii w sensie tak. Tylko znaczy, że on na ławce jeździł. to siedział, wiesz. Z, we, we, na wszystkich co, stadionach hiszpańskich. No tak, tylko co drugi tydzień tylko że on akurat, jeżeli przyszło mu siedzieć na, na wyjazdach, to zazwyczaj na wyjazdach w meczach z Realem na wszędzie jest głośno. Natomiast na Santiago Bernabeu zazwyczaj jest po prostu cicho. Dlatego, no nie, ale on wtedy on, wtedy, on ale, po ale, porównał ja on i on powiedział, nie... że w Anglii, w Anglii tak. ten doping jest dużo, dużo bardziej intensywny. No, ja, w, ja w Anglii na zbyt wielu meczach nie byłem, natomiast wiem, co pisze prasa angielska na temat dopingu. Na Arsenalu, na Chelsea, na Fulham, nie na Liverpoolu nie na Evertonie. Największy doping, pamiętam, w czasie tego meczu Arsenalu, to był wcale nie w czasie meczu i wcale nie, że tak powiem, na trybunach, tylko był przy, w kolejce po piwo, jak się okazało, że to Tenham umoczył. To najgłośniej było. Tak, to też jest słynna historia. Że tutaj pamiętam do dziś taką scenę, kiedy nie pamiętam, co to już za drużyna była, ale coś w rodzaju właśnie, Wigan czy, czy West Bromwich walczyła o utrzymanie, Generalnie rzecz biorąc wygrywało, ale nagle przyszedł wynik tam w 86 minucie, że inny, który, w którym była walka o strefę spadkową, przegrał. I było pokazane parę takich bezemnych dziadków w szalikach, z rękami uniesionymi do góry w geście triumfu i cały stadion ryczał. Ja mówię, no tak, o to chodzi. To Najważniejsze, tak. że byt jest i że przeciwnik przegrał. No, ale to tak, to to takie legendy. Generalnie z tego co ja zauważyłem ze swoich doświadczeń, to najgłośniej, jest w Niemczech. I w Turcji nie byłem na meczu, ale tam zdecydowanie jest najgłośniej podobno. No, no, w Grecji chociaż, podobno jest głośno na trybunach. Słyszałem, słyszałem taką opinię. No ten turec, ten bramkarz bramka Serbii jest głośny. No? Ja słyszałem wczoraj wczoraj takie w wypowiedzi, wypowiedzi, wypowiedzi e, piłkarskich. Spokozny. Piłkarzy, piłkarzy ja którzy, na jego których miejscu pytano mał... jaka jest najlepsza atmosfera, na jakim stadionie, gdziekolwiek grali i co najbardziej wspominałem, jeżeli chodzi o atmosferę na trybunach. I no Żeby nie skłamał, ale 80% tych odpowiedzi mówiło, że na Celtic. No tak, tylko no że, na tylko na Celticu, że na Celtic. No na Celticu Celticu jest prostu... trochę jak w Polsce, dlatego że nic się nie dzieje na Murawie, więc trzeba się bawić <grym> się na trybunach. Na trybunach. No tak. To jest inny wymiar no ale, że tam futbolu. Jest tam, że, nie, no, rozmawiamy po prostu o trybunach i dopingu. Tam jest kocioł absolutny. No tak, bo rzeczywiście nam nie ma. Ja próbowałem ostatnio oglądać Ligę Szkocką, miałem nadzieję, że Paweł Brożek wejdzie na boisko, nie wszedł cały czas, a w ogóle niedługo mecz z Glasgow, z Glasgow Rangers, które ma odjęte punkty, więc Liga Szkocka została już ligą jednego Mnie zespołu dzięki temu i pewnie tak, się, tak będzie przez drugi lata. Glasgow Rangers to mi no, to już nie wiadomo, jak to będzie po, pociągły. No już wiadomo, nie że w pociągle, tym sezonie się jest... nie liczą, wiadomo, że, że jeżeli nie zredukują długu, to w przyszłym też się nie będą liczyli, a jeżeli zredukują, to kosztem kadry i kosztem piłkarzy, więc się też, więc nie też nie się nie będą liczyli. No i to tak, i właśnie w ten sposób Eberdin ma znowu szansę sięgnąć po drugie miejsce w tabeli. Albo, albo tam inny. no jest to dla Wart. nich szansa niewątpliwa no. także ja, tak, ja też zdecydowanie dobrze się bawię czasami w Polsce na trybunach kiedy jest głośno i są fajne oprawy i głośny doping, ale zazwyczaj nie ma to nic wspólnego z tym co się dzieje na Murawie chociaż w ostatnich ko dwóch kolejkach widziałem w Polsce cztery dobre mecze i uważam, że to jest bardzo dobry symptom i tym optymistycznym akcentem możemy powoli kończyć podcast gdyż idziemy oglądać mecz Polonii dokładnie tak, I legi. Oglądać. legi też po, trochę. Po, tak, polo, polania ja sama grać będę, ja będę oglądał mecz i legi i, polonii, i odwrotnie. Tak, tak, i na odwrót. Gdzie byś oglądał? Zapewne, zapewne w domu. Do tego przejdziemy poza anteną. <laughs> pewnie w domu. No. Także drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy za kolejny odcinek podcastu. Nie dziękuję redaktor Be, Magdziarz, nie usprawiedliwiony. odcinek podcastu. <laughs> Bardzo dobry tytuł. <laughs> Żegnają się pozostali redaktorzy. Żegnają się. Gol! Jest! Jest! GOL! Jest!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rocznami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na swój rapianie. kończ ten mes! Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To prawie atwą, elegancką fryzurę do Gafincki, a tymczasem ty piłce Czerwiec. Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, elegancki mężczyźni, białe koszule.